Zaczniemy z racji tego, że jak wszyscy doskonale wiecie, mamy Gamescom, który będzie trwał do niedzieli. Dobrze mówię, chyba do niedzieli. To zapytam się Was o jakieś tam wrażenia, Wasze uwagi, nie wiem, nadzieje, spostrzeżenia, oczekiwania, jeszcze co się może wydarzyć. Co już Was zainteresowało, co zostało pokazane, na co jeszcze liczycie. Jakieś takie, nie wiem, na szybko wrażenia. Ja jestem fanem Vity, już zawsze powtarzałem i bardzo jestem ee, zaskoczony, w sumie może nie zaskoczony, bo spodziewałem się, może nie, nie aż tak szybko. Obniżką cen Vity. Tak. I e, ta obniżka spowoduje, tak samo jak obniżka 3DS-a, że Wita zacznie się sprzedawać, a jak zacznie się Vita sprzedawać, się, znajdzie się grupka producentów, którzy wreszcie zrobią porządne gry na Tak, obniżka ceny Vity to mnie też. Ucieszyło. No nie też, może się kupię, bo tak, na razie to motywacji. Będzie motywacja, żeby Będęc kupić coś czeka. innego. Ja się mm. bardzo cieszę, że Hemimond Games wydaje następną część Tropico i mm -hmm. jestem trochę zaskoczony, że zapowiedzieli, dzisiaj się dowiedziałem, jakąś grę e, RPG z elementami zręcznościowymi, bo oni do tej pory robili tylko strategię, więc jestem ciekaw, jak wyjdzie im jakiś inny gatunek. No ja, propos Oculus Rift'a, jestem ciekawy co jeszcze więcej pokażę, bo jak na razie pokazują jak się, się gra. Znaczy, tym osobom, które tam są, pokazują jak to wygląda i jak to działa. Z tego co wiem, to jak na razie na jednym, jednym Demie, więc za dużo też nie mogą zobaczyć co z tym okulusem. No, Bardzo ciekawe. Czy to dalej jest kolejka górska? Nie, tym razem to jest gra oparta coś na mechach. Dokładnie tytułu nie pamiętam. Mhm. No, John Carm Carmack y, zaczął poważnie myśleć o Oculus Rift i myślę, hmm. że to jest bardzo dobry krok. Coś jeszcze? Komuś przychodzi do głowy? No, Gamescom tak naprawdę popłuczyny po E3, więc zbyt tak. dużo, dużo nowego nie ma. Szczególnie konferencja EA mnie rozczarowała, gdzie nie powiedzieli hmm. praktycznie nic, no, nic nowego i też nie wspomnieli nic o Miros Edge dwójce mm. tak. No niestety to jest właśnie wydaje mi się, że Gamescom niestety ma, ma ten pech, te, że raz, że jest po E3, a jeszcze jest przed Tokyo Game Show. i niestety nic nic za, za dużo nie pokażą, bo to wiadomo, że te wielkie hity, które mają się pokazać pod koniec roku to już zostały zapowiedziane właściwie w pełni a coś co ma być na przyszły rok to właśnie na Tokyo Game Show z się pokaże bo jest pokazywane. No i znamy datę premiery PlayStation 4 w Europie. 29 tak. lipiec. 4 dni Z jakiej lipiec? Przepraszam. 4, dni, czy 4 dni po tej... Znamy też już ceny poglądowe. Nie, coś? 2 albo 3 tygodnie. Bo Za premiera amerykańska, ryzyk. Amerykanie muszą zdążyć przed Black Friday. Dlatego no, no, tak, jest tak wcześniej. Okay. To coś mi się widać że pokręciło. Dobra, to widzę, że już chyba nie ma jakiś uwag na temat Gainscomana. Jeżeli tak. wrócimy do tego tematu pod koniec, a teraz przejdziemy do naszego dzisiejszego zagadnienia z którym były wątpliwości jeszcze, jeszcze przed, przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania, czyli zajmiemy się graniem kolektywnym może na sam początek żeby się upewnić zakładam, że każdy miał kiedyś kontakt z grą multiplayerową czy to w postaci, nie wiem, grania na jednej konsoli czy przy jednym komputerze bądź to grze po sieci, jak to się mówi więc wszyscy są w temacie mam nadzieję i może zacznijmy od tego, ustalmy sobie w takim razie co rozumiemy przez granie kolektywne czy dla was granie w multiplayerze to jest tylko wtedy kiedy ja mam pada i mój przeciwnik czy też gracz który ma mi pomagać w kooperacji też trzyma pada i też gra czy za granie kolektywne możemy uznać taką sytuację kiedy Mamy jakąś rozgrywkę w sieci i nie wiem, ktoś się włącza do tej rozgrywki tylko jako obserwator i nie bierze udziału w rozgrywce. A może też graczem bądź osobą biorącą udział w graniu kolektywnym jest ktoś, kto tylko przypatruje się temu, jak my gramy i nie wiem, może coś komentować albo dawać jakieś wskazówki. Jak sądzicie? Czy granie kolektywne to jest tylko wtedy, kiedy wszyscy grają? Czy... Kiedy na przykład jedna osoba gra, a inne jej dopingują albo nie wiem, próbują rozproszyć czy coś w tym stylu. No z definicji kolektyw no to jest zebranie, tak? Czyli zebranie. Zebranie graczy, ale przyszłość pokazuje nam, że to już nie, nie, nie musi być tylko granie, ale też będzie je oglądanie i komentowanie, szczególnie gdy robimy streamy żywo z gier. Ale tak, multiplayer był od zawsze, prawda? od, od początku, od Ponga y, przez... Y, tym polegało tak, właśnie polegało na, na rywalizacji i był, jest i będzie y, tym y -y. bardziej, może już nie tak w stronę MMO, jak, jak przez parę ostatnich lat było y -y. ale na pewno będziemy grać razem y -y. Coś, coś by dodał, czy... I nie daję wam kurczaków no no ja... na, na kontynuację. Ja się tutaj zgodzę z o dlatego że nawet jak ktoś tak właśnie nie trzyma tego pada i dosłownie jak nie uczestniczy, to obserwacja i komentarze. No, ja się też, też czuję, jakby ktoś ze mną grał. Tak? Nawet jak tylko po prostu patrzy, ale już samo to, że jakoś się angażuje obserwując tę grę, to, to, to, to już też jest dla mnie jakaś forma grania Także ja się z tym zgodzę. No. Chyba, że to jest właśnie jakoś tak radykalnie. Gra osoba, tylko ta, która trzyma tę No nie, no nikt nam mnie każe jakoś radykalnie. Tak? Nie, no tym, tym, tym bardziej, że osoba, która ogląda naszą rozgrywkę, może swoim komentarzem na nią wpłynąć, udzielić nam jakichś wskazówek. właśnie dokładnie. dokładnie Może podzielmy dokładnie. to granie kolektywne na granie w dwie osoby, nagranie w kooperacji a skończywszy na w wielkich grupach ludzi, jak w grach MMO, lub nagraniu polegającym, może nie graniu, ale gdzie gra jedna, jedna osoba a inne osoby uczestniczą, oglądają czy komentują bo wtedy jesteśmy w bardzo dużym worku w graniu kolektywnym okay. coś, masz, coś, coś? a propos tego grania multiplayerowego. <gry> czyli zamkniemy się na tym, że y, można to w różny sposób rozumieć okay. y, no to w takim razie zapytam się Was, mam nadzieję, że tym razem będziecie jakoś tak bardziej wylewni w wypowiedziach <śmiech> e, czy zgodzilibyście się z, z taką opinią, że gry sieciowe czy gry multiplayerowe raczej dają nam mniejszą taką możliwość badania ich, czy zajmowania się nimi jako tekstami y, czyli trudniej jakby zajmować się nimi z takiej perspektywy czysto filologicznej w której byśmy analizowali treść takich gier a raczej nas to kieruje w stronę socjologii, czyli w takich grach właśnie dla wielu graczy skupiamy się tylko wyłącznie na graczach, na, na relacjach pomiędzy nimi Czy nie? Czy może te gry takie dla wielu graczy, dla kilku graczy bądź wielu graczy e, też dają nam taką możliwość podjęcia jakiejś analizy, refleksji na ten temat? Jak no, sądzicie? Jak jest jakaś jak gra MMO, która ma rozbudowaną fabułę i z, znaczy nie, nie tyle ze zmuszamy, ale zachęcamy gracza do uczestniczenia w tej fabule no to i mamy socjologię i mamy też samo, sam tekst gry tak? bo mhm. widzimy jak ludzie reagują z tym tekstem gry i jak go analizują yy, no, i ich, ich interpretacja tego tekstu jak się zachowują po interpretowaniu i co robią dalej, żeby na przykład dojść do, pewnego, do innego punktu tej fabuły niemniej jednak ta warstwa mhm. socjologiczna jest bardzo ważna ja czytałem ostatnio taki artykuł że kiedyś w historii Warcrafta pojawił się błąd, który spowodował rozprzestrzenianie się wirusa co doprowadziło do prawdziwej epidemii w świecie gry i już jakiś czas po zażegnaniu tej epidemii okazało się, że to jest świetny materiał do badań dla socjologów, którzy mogą zobaczyć jak rozprzestrzenia się właśnie epidemia bo okazało się, że gracze zachowywali się dokładnie w ten, sam, w ten sam sposób kierowali swoimi postaciami dokładnie tak samo jak zachowują się ludzie podczas epidemii w prawdziwym świecie ja wykorzystuję z mechanizmy z gier MMO w nauce języka angielskiego, jak już wam kiedyś opowiadałem mechanizm ten, który powoduje, że stajemy się coraz lepsi według nas, gdzie zdobywamy poziomy, zdobywamy nowe umiejętności i to nas popycha, to buduje naszą motywację, chęci do grania dalej. Można przełożyć właśnie na naukę języka, na naukę czegokolwiek, tak naprawdę, bo motywacja to jest podstawa czegokolwiek, jeśli chcemy się nauczyć. I naprawdę można robić bardzo dużo badań nad motywacją, nad, nad aspektami właśnie socjologicznymi, gier MMO, nie wiem, macie jeszcze jakieś pomysły? Czyli no. jednak wychodzi na to, że ta socjologia dominuje. Mówiąc, że to No, mimo jak w, mimo się Może jest ta. trudniej, to znaczy to może zazwyczaj tak jak się to mówi to o ograniczeniu sieciowym... Znaczmy czy jest to przykład dobry, znaczy gry MMO no, z dobrą fabułą, która nie jest zrobiona na zasadzie takiej, żeby ją podzielić na kawałeczki i rozdzielać między graczy. No, kto pierwszy wie, powie World się. of Warcraft? W Niemczech to jest ale w, w Dałym Tibie na przykład, chociaż mało kto przychodziłem dla fabuły, ale fakt faktem, gdyby ktoś wczytał ten tekst, to tam jest naprawdę interesująca fabuła. Ale to jak, jak gra? Tibia. Dissidia? Dissidia. Gdzie walą różdżki. No, no właśnie, to jest... To, ja to, już samo brzmi niezbyt zachęcają, że jest... czytałeś <susen> się w fabułek gdzie No <susen> fajny... Właśnie, nig nigdy nie tej fabuły, wszyscy tylko w... no, zakładają, że chodzi się tym ludzikiem wali z różdżki Maxa. Ale... Ale właśnie stąd, stąd to moje pytanie, Mnie no, się wydaje, że jest trudniej, tak? Bo nawet gdybym ja chciała zbadać sobie jakieś MMO, to to trzeba poświęcić dużo czasu, żeby to jakoś tak wieloaspektowo Poznać, to dobrze byłoby też jakoś z innymi graczami też trochę czasu spędzić, nie wiem, albo poobserwować ich um, aktywności. No także wydaje mi się to dosyć trudne. Na pewno nie niemożliwe, ale to trzeba być bardzo zdeterminowanymi. Ja na przykład w MMO nie gram wcale, dlatego wydaje mi się to koszmarnym <śmarnym> zadaniem do zbadania. Ale, ale no. Na pewno. Nie, nie no, nie oszukujmy się. W... Ja nie znam żadnego MMO, które miałoby sensowną było z prostego powodu, ponieważ nie jest nie, tyle graczy, więc każdy ma odtwarzane tą samą historię, co jest jakby bzdurą samą w sobie, więc to, to jedno się nie klei To znaczy w MMO jeszcze yy, dążę zwykle do tego, żeby przedstawić świat, świat mhm. otwarty mhm. i ten świat jakby jest fabułą samą w sobie, jest uniwersum, które, które na czymś zwykle bazuje. Nie? W przypadku World of, World of Warcraft to jest kontynuacja znanej serii sagi i, i to już się broni prze, samo przez siebie. Czyli wchodzisz do gry i musisz tak znać cokolwiek, bo mhm. ciężko cię ci odnaleźć. Z, Z, rup, o... w jeden Z gier, mojego po... doświadczenia trzyletniego mhm. World of Warcraft, gdzie no. naprawdę czułem się uzależniony od tej gry, Zauważyłem, że jednak 70% graczy nie ma pojęcia i nie obchodzi ich świat, mhm. questy, czy, czy ogólnie ten zaintereski lore. Mhm. Kwestie są przeklikiwane, dialogi są przeklikiwane, jedynie co chcemy wiedzieć, to gdzie jest ten boss, którego mamy ubić i jak to zrobić. Czyli znowu się perspektywa socjologiczna kłania, tak? Jeśli tak. no, Ale to się o fabule mówiło, o historii. kiedy z nami powiedział mi, że prawdziwe życie zacznie się po 70 lat. Jeśli chodzi o fabułę grach jako player, to ja grałem bardzo długo i dosyć intensywnie na serwerach San Andreas Multiplayer mm -hmm. i zauważyłem, że fabuły tak naprawdę tworzą gracze, bo to oni e, dzielą się na przykład na gangi i ustalają sobie jakieś misje do zrobienia, że trzeba ukraść e, danemu e, przeciwnikowi jakiś pojazd, trzeba gdzieś polecieć jakimś samolotem. Mm -hmm. e, do tej pory pamiętam, jak mieliśmy taką dosyć skomplikowaną akcję, że chcieliśmy wylecieć samolotem pasażerskim z lotniska, mm -hmm. a przeciwnicy mieli nam to zadanie utrudnić więc to fabuła tworzy się przez uczestników czyli GTA jako prawdziwa piaskownica gdzie sami tworzymy, sami bawimy się tak jak chcemy czyli tak jakby pójść na paintballa i ustawić sobie przed gram co robimy i taki scenariusz realizujemy Gry multiplayer to jeszcze zredukować dlatego, że w tym momencie tak naprawdę powoli dochodzimy do takiego wniosku że nawet w grach M.O.C. gdzie teoretycznie jest rozbudowany świat i tu się kłócimy czy para idzie lub bardziej w gwizdek zazwyczaj bardziej tak naprawdę gracze i tak wszystko sprowadzają do mechaniki i do reguł i do tego, czy one są atrakcyjne, czy nie. A żeby badać takie gry, nie potrzebujemy w tym momencie badań, nie potrzebujemy badać gry, gier MMO, wystarczy, żebyśmy sobie gry typu Battlefield albo Call of Duty, gdzie tam też są bardzo konkretne reguły. Mała mapa, a znaczy mała, bo w sumie to na naprawdę nie ma znaczenia. W każdym razie mapy, w których możemy mamy ograniczoną liczbę rzeczy do zrobienia. A fabuła jest, fabuła, fabuła jest generatywna. Możemy ją opowiedzieć na zasadzie retransmisji tego co się stało, ob, ob, albo na zasadzie na przykład tak jak się robi filmiki z różnych meczów, prawda? Łatwiej jest badać taką sytuację, bo mamy, mamy mniej czynników i łatwiej się tam jakby skupić na tym co się dzieje, a właśnie fabułę tworzą gracze i ich zagrania, a oni mają dosyć dużo możliwości nawet z prostych strzelanków. Potem sprowadza się do tego, że trzeba szukać. Właśnie czegoś takiego się Film, fajnego jak? coś odbyło, jeszcze ktoś to nagrał i mhm. potem trzeba zrozumieć ten filmik, co tam się właściwie dzieje, bo rozumieją ci, którzy to cały czas grają. No, słuchajcie, no. ja... mogę? Proszę, proszę. Bo jak, jak mówimy o, o tych fabułach tworzonych przez graczy, to w ogóle ciekawe są sytuacje, kiedy, znaczy może słyszeliście o czymś takim. Na pewno w Daisy była, była ta słynna akcja, nie grałem w Daisy, ale Z wiem High o tym. Caputerem z eee, kochtem. Ja. To co inne... Ale... nie nie mam nie... Nie... Ja nie... słyszałem o autobusie wolności. Jeździł sobie przez mapę jeździł sobie taki autobus i on zgadniał i mówił, że i zabierze do bezpiecznego miejsca. Ale kiedy docierali do bezpiecznego miejsca okazało się, że w bezpiecznym miejscu na każde dwie osoby jest tylko jedno miejsce. Eee, I wyciągają te dwie osoby. Eee, na środek i daj im jedną siekierę. I oczywiście. Przetrwa, e, przetrwa tylko jeden, taka zasada, że, że, że muszą walczyć że się do swoje miejsce. No, uświadomcie mi mnie, jak jest w Daisy z umieraniem w ogóle, bo ja nigdy w to nie grałem. Czyli tak jak się padnie, to jest ka kaplica całkowita i potem. No znaczy, musiał... e, co, ja Daisy tak naprawdę znam przez MindZ, czyli e, Minecraftowy remake tego. E, ja, się, ja się w to zagry... tak? To ja się zagrywałem, zagrywałem w MindZ i jeżeli w Daisy jest tak samo, a myślę, że jest tak samo, to po prostu lądujesz na na samym południowym krańcu mapy. W zawsze jest, jest to południe, gdzie gracze się wspomnują, okay. i, i w miarę. Na górze jest coś, co da się przeżyć. E, tak, tak, tak. Ale też ten początek zawsze jest trudny, bo e, na początku cię to dziwi, ale kiedy sam dojdziesz na północ, dojdziesz do samego krańca mapy i zobaczysz, że ja już tu widziałem, wszystko, jeszcze już zrobiłem wszystko, to wtedy rozumiesz, że Twoją misją teraz jest wrócić na południe i zabijać ich. A czy w tej inny jest inny cel oprócz przeżycia? Słucham? Czy w tejże jest inny cel oprócz przeżycia? Wiesz co... Eee... Utrzymać się jak najdłużej. W zasadzie utrzymać się jak najdłużej i i wiesz i, i zwiedzać tą krainę i chodzić sobie. wiesz, dla, dla mnie największą apilę Minecrafta i w MindZu to jest zachowane, jest to, że idziesz przez te bezkresne kraje w i nigdy nie wiadomo co będzie za górę. Nie no, bo jeżeli byłaby kara tak potężna, że na przykład trzeba tydzień potem grać, żeby dotrzeć do tego miejsca, w którym się zginęło, to, to miałoby sens. Tam... To miało być, czy tam nawet miesiąc, jakby miesiąc trzeba było grać, to wtedy naprawdę by śmierci by y, zaczyna mieć sens taki jak w rzeczywistości. Czyli po prostu ludzie by pogrzeby. No bo ta osoba to, to na chciała, się zmyka. wracać. A, właśnie, to to, to ale to, to tylko najtwarci wracają. To ciekawa <laughs> wracając do tej fabuły, no to w grach MMO to z nią jest trochę tak jak z instrukcjami manualnymi do programów. Niby ona jest, ale prawie że nikt do niej nie zagląda ja sam większość MMO dosłownie sobie przeklikałem i tylko widziałem, że na mapie mam dość faktycznie tylko to ubić i zazwyczaj tak robiłem jedyne nad czym się trochę dłużej zatrzymałem no to Star Wars The World Republic ale to było wszystko po angielsku teoretycznie coś tam rozumiałem Cze cześnie. i mnie wkurzało, że w sumie nie miałem z kim grać bo wszyscy jakoś tak latali po tej mapie niby robili te misje a z kumpli, którzy w to grali, no to prawie że nigdy nie siedzieli na tym bo też w sumie nie lubili e, tyle na siedzieć, no i w sumie uciecha z MMO jest bardziej wtedy, kiedy siedzi się z, z własnymi skumplami tak, i można z nimi pogadać tak. i porobić te same questy nawet mhm. przeklikując, ale idąc na te same potwory i bić to jest właśnie to FMO, nie fabuła i to jest to faktycznie ta socjologia. Tylko te społeczności. I to z tego wynika ten problem dla wszelkich gier multi multiplayer, czy też gier mod, że one są oceniane nie tylko pod kątem tego, czy dobrze się w nie gra, czy zapewniają rozrywkę na odpowiednim poziomie, ale też pod kątem tego, kto w nie gra. I jeżeli wiemy, że dana, dana gra jest opanowana przez jakieś społeczności, które nam osobiście nie odpowiadają, no to będziemy od razu uprzedzeni do tej gry i w nią nie zagramy. Może podać być przykład? no już był tibia, tibia, no, tibia ma bardzo zwik, tibia, raczej że no, ja to nie, wiem, tak. nie, ale na przykład jak grałem z tego Warcrafta całego, to granie samemu w Warcrafta to jest w ogóle mega porażka, takie same i na samej w zasadzie jak Online, to też nie ma no, żadnego sensu, tak i dopiero jak miałem znajomego, który chodził po botnie i się na kogoś czailiśmy, to wtedy miało to faktycznie sens, a tak to, to... Zjadę cz czasu. Ja myślę, że gry multiplayer można podzielić na gry kooperatywne, gdzie zbieramy mm -hmm. się razem i dążymy do jakiegoś celu na gry, gdzie rywalizujemy między sobą, bo mimo, że, znaczy, mówimy o grach multiplayer, ale Battlefield czy Call of Duty jest całkowicie inną, niż, inną rozrywką niż, niż Warcraft, World of Warcraft, prawda? Mm -hmm. nie, ja nie mam interakcji z graczem w Call of Duty. Jedyna interakcja z graczem w Call of Duty to są przeważnie wyzwiska wiecie. <grystanie> a w grach MMO to już często, często u mnie tak było, że dłuższy czas na graniu schodzi na, na rozmowach. Na rozmowach nawet jeśli nie chodzi o, nie, nie o grze, a o rozmowach takich codziennych. Bo widzimy się codziennie, tak? To jest tak jak, jak spotykanie z grupą znajomych. Widzimy się codziennie, gramy codziennie, co to u ciebie. A ja w Call of Duty, w Battlefieldzie czy w LoLu tego nie ma. No nie, ale mój znajomy. W sumie rządkowy 600-800 godzin Battlefield 3 i gra tylko ze znajomymi. Spotykałem się na jakichś eventach takich. Oni są w ogóle z całej Europy i przyjeżdżają gdzieś w I wtedy to ma sens, aczkolwiek to już, jest, już się zamienia troszeczkę w taką psychozę, dla mnie. No ale to, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o tą kwestię współpracy nie współpracy, ja pamiętam, że w tym w World of Warcraft'cie to, to taką operacja z innymi graczy głównie sprowadzało się do tego, że przed rajdem się spotykało z ludźmi i się pytało czy chce iść, czy nie chce iść i na pół godziny się czasu traciło a potem jak już byli w połowie, żeśmy byli już zorganizowani i wszyscy zgrani do siebie ktoś jeszcze zrobił siku <śmiech> to tak. był ten moment, w którym kurczę wszyscy krzyczą, Chwilę. gdzie ty jesteś to my już idziemy bez ciebie no ale może jednak nie pójdziemy bez niego, bo zginiemy to jest i tak w, to, że... początek naszych spotkań Zawsze trzeba czekać na mnie, jak później ktoś wychodzi. Tak. Dobrze, Wiesz, to problem i... współpr ze współpracą w grach multiplayer, dlatego że nawet jeżeli e, jesteśmy obeznani z danym tytułem i jesteśmy e, dobrymi graczami, to i tak nie wygramy rozgrywki sami i musimy mieć współpracowników, którzy prezentują odpowiednio wysoki poziom by dało się z nimi grać, no bo jeżeli mamy, jeżeli nawet ktoś z polskiej drużyny, która osiągała Mistrzostwa Świata w Counter-Strike'u będzie miał obok siebie ludzi, którzy nigdy w życiu w tym grę nie grali, no to raczej nie wygra. A to, jest, jest po, to jest popularny problem, że wszyscy w mojej drużynie to nuby, tak. a w przeciwnika drużynie... To może powiadamy o czymś takim jak właśnie taka kooperacja, która bardziej wychodzi, czyli na przykład o Czerni, mhm. która jest no, tak skonstruowana, że tam Ko kooperacja jest do bólu. Ja miałem taki przypadek, bo ja przez długi czas badałem journey, i po prostu chodziłem i no, to zrobiłem takie różne rzeczy, czysta, y, tam koderskie i pojawiali się ludzie i oni chcieli, żebym z nimi coś robił, a ja nie chciałem, a tylko, że po prostu badałem to. I oni siadali koło mnie, chodzili wokół mnie, może bym coś z nimi zrobił, jak takie szczeniaczki. <ścoughs> journey bardzo, bardzo fajny element ma. Mianowicie nie można, nie widzi się w kim tak naprawdę się gra. Tak, to jest. Nie można ani pogadać, ani napisać. Ale tak, ale to jest bardzo dobre, bo wtedy no da, dwie tak. osoby skupiają się I na jednym i nie ma tej, nie ma rozmowy między sobą, tylko komunikujecie się na innych paszywach, innymi no in sposobami. Nie wybalnie, no, to Podobnie jak Disney e, e, e, produkował takie MMO no, no, dla dzieci. Nie pamiętam, czy to wyszło, czy nie, ale. ale e, e, MMO dla dzieci to jest w ogóle... <śmiech> powinno <być generacja. śmiech> ja. Myślę, że mówisz, o tej instytucji... Myślę, że ty w tej instytucji... Ja no, tak, <śmiech> też to, to, to w tym sensie, stylu, tak. Ale, y, oni oni na interakcję mieli taki, że no, generalnie jak jest, jak, jest, jak jest przestrzeń dla dzieci, no to, to, jest, to jest dość wrażliwy temat. Czyli trzeba, trzeba, trzeba uważać, że no, protect our children. Y, trzeba z tym uważać, bo może być sporo obruszenie i to jest, to jest niebezpieczne. No, generalnie przestrzeń, w której są wiadomo, że są tylko dzieci. Hmm. No może to być niebezpieczne. Nie Niewiadomość. Tak, tak, tak, w internecie nikt nie wie, że jak jest psem. Yy, tak. No i właśnie, żeby odfiltrować psy, yy, yy, pomysłem ich, było, ich pomysł był taki, żeby cała interakcja odbywała się przez, yy, przez presetę, presetowany z systemu system e, albo piktogramów do komunikacji, albo, albo po prostu e, spresetowanych odzywek. Czyli nie można było wyjść poza pewną poza, no, konwencję formuły. Nie można było się obrażać na przykład, to jest, e, bo, to jest, bo to jest nagminne pewno. I cały fan znikną. No, przynajmniej nie usłyszę, że moja matka przespała się z połową dzielnicy. Tak? <śmiech> tak. To jest ten plus. Ale w ogóle czy kto kogoś to rusza, jak widzi takie rzeczy w nie Ale się... to jest standard. jest ludzie są przyzwyczajeni tak, do tego Tak, to czegoś. spływa po prostu, Internet, po prostu. Ja to traktuję jak matrix, Matrixie, jak Cyfry takie składają. Ale to nie, jest, to nie jest specyfika gier MMO, tu po prostu chodzi o to, że jeżeli mamy medium, do którego e, wtargnie masa ludzi, tak, będziemy mieli e, kilkanaście tysięcy graczy na całym świecie albo nawet więcej, no to wiadomo, że trafią się osoby, które nie będą tego używać e, w celach rozrywkowych. Znaczy, w celach tak? będą, to będą dla nich cele rozrywkowe, ale nie, no tak. nie będzie im chodziło o rozrywkę, a o. Czerpanie jakichś przyjemności i zaatakowanie innych, więc to nie jest kwestia MMO, to jest kwestia jakichkolwiek. To, to, to jest są są dlatego, ludzi. A to myślicie <grym> o pomyśle Microsoftu, o oznaczaniu tych graczy, którzy źle się zachowują, i doobieraniu do ich w parę razem? <grym> o, Czyli po to, to, to jest dobre. <grym> nie wiem, czy wiecie, tak, tak ma to działać. <grym> ma, tak ma działać matchmaking w Xbox One. Ja, ja sobie... ci, jak to będzie działało, że w pewnym momencie w tym miejscu, gdzie grasz jest wszystko w porządku gdzie tak nudno, że sam będziesz chciał do tego Czy <stratujesz> <w porządku. Ja tratujesz> to, to zależy, bo jak ktoś chce grać sobie tak, na po... znaczy może na, powa... no, na poważnie, no, grać po prostu mecz, dajmy na to Battlefielda yy, sobie tam przestrzelać wszystko i tak dalej a kto chce sobie po prostu pobiegać i nie wiem, poustawiać na wieżyczkę cokolwiek, no to też takie coś by było w porządku mhm. no. Ci co chcą grać naprawdę, to chcą grać naprawdę a ci co chcą sobie zrobić sandbox, Minecraft. <głos> <głos> Dlatego musi być różnorodność serwerów. Ponownie odwołam się do Sampa, który rozwiązał to świetnie. Były serwery Pan Andreas Multiplayer. Nie, ale ten, ale na konsoli tego nie zrobisz, bo przecież, kurczę, kto będzie w stanie wybierać dzisiejszych czas ten serwer. Tak, Ja Jeszcze chciałam chciała was zapytać, bo tak w sumie tak mi się nasunęło, chociaż to nie jest gra, tak, ale Second Life. Co Głos, tym, to nie. nie. Ja bym <głos> szukajcie, <ja> w ogóle <głos> zanim hejt się rzuci, bo <głos> <tego> rozumiem zupełnie. <co głos> Dlaczego pierwszy i ostatni raz miałam z Second Life'em do czynienia z prawą zadania na sobie i ja. gdyby nie to, to chyba w ogóle w życiu bym tego nie odpaliła no i znudziło mnie to koszmarnie, tak, pół godziny krążenia po tych mapach w ogóle tam tam Nie wiem, że się utrzymała? musiałam, musiałam, powinnam to więcej to, I, i tam nic nie można zrobić ciekawego, tak, no ludzie tańczą, nie wiem, mnóstwo ludzi tam gdzieś się przechadza jeden ktoś jest ogrem ktoś jest panterą, ja no i wow nie na, na, na bo nie ma celu Nie celu, tam celem jest bycie po prostu cel w ludźmi gdy mamy simsy no to mamy cele w się to ja, lepszej lepsze prace a w second do, nie, nie, second wilka z tytułu mi się wydaje, to miało to być: A życie jest centralne Nie wiem, pomachać czy coś tam. Te jakieś. którzy mają małe <śmiech> mniemanie o sobie i chcą stworzyć lepszą wersję nie, siebie. Nie, ja myślę, że to jest dla tych, którzy nie grają w innego rodzaju produkcji. <śmiech> Trafili to po raz pierwszy i odkryli coś nowego. Ta gra sama siebie zdefiniowała jako tytuł, który nie służy do rozrywki, tylko do oderwania się od rzeczywistości. To jest taka nie, to jest Mielka takie oderwanie się, że ja pragnę być od razu osobą. <śmiech> Tą tą nie ale jeszcze ważną kwestią w grach multiplayer której nie poruszyliśmy jest to, że ludzie e, zarabiają dzięki tym produkcjom ogromne pieniądze bo wystarczy no w jaki sposób to jest, no. sposób też, bo serwery i typu gry, że tam producent znaczy producent, osoba która stawia serwer daje tam możliwości tam, nie, bonus, bonus punkty do gry nie, nie chodzi mi o to, chodzi mi o to, że e, kreujesz pewną postać, Dobra. nabijasz level Dobra. Tak, Dobra. i później Znale, sprzedajesz dana. ją, a czasami są nawet, nie pamiętam niestety tytułu, ale sprzedają się całe posiadłości jakieś miejsca, jakieś Dobra, to bazy, to to, że czasem jakieś statki. Pięć, tak? Nie sądzę, żeby ktoś się dorobił z... tak. sprzedający, ale tak, tak ale się. Postaci, tak. No Na tym pomyśle no, to Blizzard to... chciał zarobić, wprowadzałem Action House do Diablo 3, co spowodowało, że gra stała się no nie graliśmy po to, żeby zdobyć swój własny ekwipunek, tylko graliśmy po to, żeby zdobyć pieniądze, żeby ten ekwipunek sobie kupić, ewentualnie kupić za prawdziwe pieniądze. Mm -hmm. I popsuło to całą grę, według mnie. Zrezygnowali w tego wersji na wersję konsolową, zobaczymy jak to widać. Mm -hmm. No okej, okay, trochę sobie pomarodziliśmy, no to mm -hmm. w, w takim razie zadam takie pytanie wprost po prostu, czy w takim razie w grach które są przeznaczone dla większej ilości graczy czy w ogóle ta fabuła jest nam potrzebna czy wystarczy, że mieli jasno wytyczony cel? Jesteś czerwonym, strzelaj do niebieskich. Jesteś niebieskim, strzelaj do czerwonych. Mm. I to nam w zupełności wystarczy, czy potrzebny jest jakiś inny bodziec? Co, zależy czego się oczekuje, tak? Na przykład jak ja grałam w taką grę jak Team Fortress, tak? Tam mhm. nie ma żadnej fabuły, a to i tak nie przeszkadzało mi chyba przez pół roku codziennie dwie godziny spędzać w tej Team Fortress. A, a. I, I tam są naprawdę takie banalne. Zdobądź to... Zabitych i tamtych, prawda? Mm -hmm. To jest właśnie zależy jaka gra, bo typu właśnie w tym jest strzelanka, no strzelanka to cel jest zabić przeciwnika, mm -hmm. A, bo zdobyć flagę i zabić przeciwnika i zanieść flagę do, z powrotem, to jest zależy od trybu gry. A gry typu MMO, y, głównie RPG, no to mają, powinny mieć właśnie taką y, fabułę, muszą mieć jakąś zasłonę nad Taka tym, że chodzisz... Ale to może być historia w tle. Chyba tak, historia w tle, nie, nie, żeby, żeby nie zmuszać gracza Tylko po prostu historia w tle, tak? Bo jak, jeżeli nie będzie tej historii, no to co? Chodzimy czerwonym, walamy w niebieskich i jesteśmy wstrzymancami. Ja, ja myślę, że żadna gra nie ma, ani żaden gatunek tak naprawdę, ani, ani, ani gra single player, ani multiplayer nie ma jakichś wymogów, że musi być to, czy musi być tamto. Gra mm -hmm. musi po prostu zostać tak skonstruowana, Co żeby sobie? mieć w sobie coś przyciągającego, żeby zapewniać dobrą rozrywkę. Czy to poprzez fabułę, czy to poprzez mechanikę, czy to poprzez społeczność, która będzie w tą grę grała. No, ludzie to nie grają tylko dla fabuły, raczej... Je... Nie grają w gry MMO dla fabuły. To już jest mhm. założone, że oni zresztą chcą pograć z innymi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego już po prostu nie ma takiej gier. No, z jednej strony, ale z drugiej strony, no, nie sobie, jeżeli chcemy grać, zagrać dla fabuły, no to możemy sobie odpalić grę single player, a jeżeli chcemy zagrać z innymi, to wtedy no tak, szukamy gry tak MMO. nie, ma po prostu dobrej gry MMO z fabułą. Jakby była taka, jakby powstała taka gra, która wytworzyłaby fabułę, tylko problem polega na tym, że niektórzy chcą nie chcieliby łączyć się w większe społeczności w tej grze tylko móc tą fabułę odkrywać samemu więc gdyby powstała no. gra MMO, która daje możliwość, ok, możemy połączyć się w jakąś grupę i razem rozwiązać zagadkę na świecie gry, a możemy działać samemu i nie będziemy z tego tytułu poszkodowani. Jest taka gra MMO która skupiała się na fabule i to był Star Wars The Public. który okazał się klapą finansową w końcu i przeszedł mhm. na model free-to-play. Um, jest taka gra RPG, która miała swój moduł z mistrzami gry, gdzie można było się skupić na fabule i to był Neverwinter Night. night. Mm -hmm. I to była swego czasu bardzo popularna pozycja, ale tak ogólnie rzecz biorąc, no to jest mniej więcej taki sam odset, znaczy nie, nie, nie taki sam, to proporcje chyba nie są podobne. Są gry RPG papierowe, które opierają się prawie wyłącznie na, na, na storytellingu. A, a, a większość gier jednak kopiera się na kostkach, na kartach postaci, na współczynnikach. A Oczywiście można sobie zrobić, jeśli gracze chcą. Nawet z Warhammera czy z, nie wiem, czy z Cyberpunku Mo możemy się umówić, że, że gramy wyłącznie na zasadzie, jeśli misgo się odpowiednio dobrze przygotuje albo jest tak zdolny, że potrafi robić to w biegu, że praktycznie nie korzystamy z kart postaci. Natomiast natomiast jakby w grach, w grach cyfrowych jest to troszeczkę trudniejsze do zrobienia. No, Ale przykładem jest właśnie ten Neverwinter Nights, nice. tylko że tutaj widzimy, że to było zjawisko Niezbyt popularne, tak? Bo to się nie przyjęło tak naprawdę, to jest coś co, nie wiem, czy jeszcze takie serwery istnieją. A być może tak, natomiast to nie, to nie było zjawisko szerokie. Istniały, nie wiem czy jeszcze istnieją, specjalne serwery do World of Warcraft, gdzie nakazane było wczuwanie czuwanie się w role. Tym rozmawialiśmy między sobą, y, co u Ciebie przybyszu. Tak, prawda? Tak, tak. Ale nie wiem jak, nie były zbyt popularne z tego, co ja zauważyłem. To są jakieś questy przybyszu. <grym <grym <grym przybyszu. <grym nie wiem, ten... ale pomyślcie sobie jakby zrobić taką grę, którą faktycznie się. to chyba ma online było. Tak, tak, że po prostu tak. że trzeba było być postacią jakąś i no, zabójnią, być znaczy, czy jakimś to barmanem, to który kupił. No, yy, uważam, że jeżeli ktoś potrzebuje gry multiplayerowej, znaczy multiplayera i fabuły, to idealnym rozwiązaniem byłoby koło, po prostu, tak, może no da. istnieje to ograniczenie, że o wiele mniej graczy, tak, nie wiem, co przecież do czterech, ale na przykład Borderlands oferuje doskonałą zabawę i świetną fabułę, czy dialogi, czy coś i można się bawić w kilka osób. A jeżeli na komuś nie zależy na fabule, no to co za problem, albo odpalić właśnie Team Fortress czy coś, co zupełnie, gdzie fabuła zupełnie nie jest potrzebna, albo przeklikać, tak od czegoś ta stacja jest. A poprawcie mnie, jeśli się mylę, w, czy jeśli gram Borderlands dla fabuły z czteroma nieznanymi osobami, czy one mogą przeklikać mi, nie wiem, filmik czy czy sytuację w grze, żebym ja tego nie zobaczył? Nie wiem, myślę, że działa to na takiej samej zasadzie znaczy nie wiem, bo gram z kolegami mhm. i jakby oglądacie? Mamy, mamy podobny tak, podobny cel grania ale myślę, że jest to mniej więcej takie samo rozwiązanie jak w FIFA czy fes że jeżeli ja zdobędę gol to ja tak decyduję kiedy przeklikać powtórkę tak? ale to się, bo mówimy cały czas o takim przypadku, że jest ten tą MMO i ci gracze są graczami, sobie chodzą i żyją i tak dalej. Ale to był cooperation. No tak, to cooperation. I hmm. Chodzi o to, że pomyślcie o czymś takim jak jest Dark Souls. Like, taka forma MMO. Bo to mi się ostatnio szczególnie podoba i nie będę ukrywał, że teraz to co robimy to jest właśnie w tym stylu. Czyli to jest single player, y Massive. Massive multiplayer online. To jest. Mm, bo MMO jakbyśmy rozwinęli, to jest Massive Multiplayer. Ja no, to, to jest MSO, czyli Massive Single Player. Mm. I... Ale nie online. Online, online, online. Yeah, online. I teraz polega to na tym, że każdy ma swój świat, ale bezwiednie uczestniczy w świecie innego gracza. I teraz to, że tworzy, samo uczestnictwo i bycie w tym świecie powoduje, że inni gracze to w jakiś sposób.. Yy, doświadczają, że na przykład ich świat się generuje na tej podstawie. Czyli jeżeli mamy coś takiego, że ktoś dokonuje jakiejś decyzji w jednym miejscu, to wtedy to spływa do innych graczy i na podstawie tego coś się wytwarza. I takie coś jest bardzo fajne, dlatego że eliminuje ten problem, że to co było w Journey, czyli kop, jest automatyczny, nie trzeba na nikogo czekać, jak jest w kibalku czy nie, dlatego że tak naprawdę sama osoba nie jest istotna, tylko jest istotna jej, jej bycie, czyli nie jest to istotne, czy to jesteś ty, czy ty, tylko jest istotne, że, to jesteś, że jesteś jedną osobą w danym miejscu, więc jakby to powiedzieć, to jest wyprane z całej informacji o tobie. To, to to jest ciekawe i teraz na tej podstawie można budować dużo różnych rzeczy, ale no, czy, to, czy to zadziała, to nie wiem, czy właśnie to jest tak jak z tym Nevermiter na, na Nightsem w ogóle ktoś może, nie może, tak, może podchwycić albo i nie, tak naprawdę to, do, to się sprowadza do yy, do detalu dodatku takiego, że po prostu cały świat żyje przez to i nie musi tego programista robić dlatego, że dostaje funkcję yy, random taką prawdziwą funkcję i To jeszcze dobrym rozwiązaniem Dlaczego? było rozwiązanie Dlaczego? zastosowane w najbardziej popsutej grze w historii, czyli Spore, <mum> <mum> <mum> gdzie wokół gry, no właśnie, gdzie wokół gry, która była tylko single player i zapowiedziano, że nigdy nie będzie formy multiplayer, utworzyła się społeczność, która kreowała zarówno stwory, jak i pojazdy i Dzieliła się tym między sobą i otworzono specjalną stronę, gracze dzielili się wszystkimi swoimi projektami, jeżeli mieli taką ochotę i powstała naprawdę spora baza, dzięki czemu każda pojedyncza gra single player mogła zostać wzbogacona o to, co w swojej rozgrywce wytworzyli inni gracze bo o ile się nie mylę spory jest od EA, tak? No to tak. nie jest ich pierwszy pomysł, no bo Simsy i Giełda, z no tak. której można sobie ściągać w te przedmioty, modele, postaci i tak dalej. To niedaleko, bo to jest tak. Right, prawda? To jest sam hmm. Ale to ma mały wpływ na rozgrywkę, bo sprowadza się do tego, jak będzie, będzie wyglądał dom, który zbuduje. A czytałam, o ile się nie mylę, to czytałam o tym, że Watch Dogs, ma mieć wprowadzony ten system, w którym gracz, jeżeli ja gram podpięte do internetu, to do mojej rozgrywki single playerowej, tej w której tam, nie, nie wiem czy również to będzie działało podczas głównych misji, ale poboczne questy chyba tak, gdzie gracz może się podłączyć i na przykład działać jako żywa przeszkadzajka. I tak jak jest to, to słynne wyciąganie słupków za pomocą smartfona, żeby powstrzymać od pościgu, to gracz, który dołączy się do mojej gry, jeżeli uciekam, może zrobić to samo mnie, tak? I to jest, uważam, że o ile, to, co Pan powiedział, tak, e, gdyby było to na większą skalę jakoś zrobione, żeby naprawdę wpływało, nie wiem, na historię albo Yy, ogólnie dzieje całego świata, a nie tylko na yy, bezpośrednio na rozgrywkę w danym momencie, to byłoby to naprawdę fajne. Zobaczcie, że odpinając kabelek mogę się od tego odłączyć. Bo to jest to jest właśnie, się robi taki. Yy, ten level nie staje się taki zeskryptowany momentarnie. dlatego że wszyscy dołączają do tego, w jaki sposób go kolorują. Tak mówię że słowa kolorują na zasadzie takiej, że oni tam są i oni jakoś działają. Ale na co to się przekłada, to, to możemy sobie z I No, ja myślę, że to jest przyszłość, dlatego, że nie musisz wystarczyć że jesteś podpięty do, do sieci i wszyscy do ciebie spływają. Też mi się wydaje, że jest nowy trend, jeśli spojrzymy na nowe gry w stylu Need for Speed, gdzie grając w rozgrywkę Single Player, zawsze możemy dołączyć do wyścigu, który jest organizowany gdzieś tam obok nas, czy The Division, gdzie w, w pojawiają się coraz to nowe grupy innych, innych postaci, które, które mogą w różne, w różne interakcje z nami wchodzić to, to już jest, to już zaczyna działać a wracając jeszcze może nie do Dark Souls, a do Demon Souls gdzie no bardzo podobało mi się, mi się To chyba właśnie o to mi chodziło, kiedy mi się zawsze mylę. Dark Souls <laughs> chyba jest pierwszy Dru Demon's Souls pierwszy. Aha, no to już grałem w Demon's Souls, tak? To w Demon Souls strasznie mi się podobało to, że grając samemu widziałem duchy, e, graczy, duchy, duchy graczy, którzy ginęli w danych momentach. A no to właśnie to jest o to, co chciałem powiedzieć, czy, czy w Dark Souls tak. tego nie ma? Nie, nie wiem, jak? nie grałem w Dark Souls. Aha, no nie, w Cooper Today Edition przynajmniej. Aha, no to tak, tak. w takim ja, razie to nie to jest to Tak, jest, jest. Zawody, to Ma go jakby to ma działanie paradoksalne, to znaczy jesteśmy podłączeni do internetu i widzimy te duszki innych graczy, którzy giną co o, tak naprawdę jeszcze wzmaga poczucie samotności i beznadziei. To jest dokładnie odwrotnie. Ale chodzi o to, że te pozostawione li liściki są naprawdę super, super. Bo to po tak, prostu tak, one... Tak, ci, tak, tak. Ta gra bardzo on, One wygenerowują Ci światek naprawdę, dlatego że każdy ten liścik, on sobie u tego designu Tak, to jest coś takiego, że gracz musi w to włożyć w jakiś wysiłek, bo to trzeba chyba za to zapłacić. To jest jakieś zaklęcie, żeby ten liścik zostawić Aha, nie? w ten sposób, żeby... Że tam jest jakaś wiadomość, na przykład uważaj, przepaść. Tak, ale właśnie tam coś jest tak ciekawe to, że to, jest to, co z tym, że jest z tejem jest określona, ile słów tutaj możesz to, używać i budować taki tych... A, że to jest jakby generalny, w sensie, że masz, że to jest taki zestaw... Z, tak? z zestaw słów, typu uważaj, że ustawę, ułapę ustawę, może tak być, może tak ale nie wiem, które... impia maski to coś tam takie... Co to dobrze, wycinane wyrazy. No to działa, to zawsze działa. No i zobaczymy, jak na multiplayer wpłynie nadchodzące GTA Online. Ale czy to nie będą dwie inne produkcje? GTA, okay. a GTA nie, to będzie multiplayer GTA 5, ale ma być tak strasznie rozbudowane, że musi wyjść kilka dni później. Mm. Ale nie widzicie tego, mm. nie wydaje wam się, że multiplayer wchodzi do singleplayera? Czy byśmy tego chcieli, czy nie? No powoli tak. Nie a Do czego? Jeżeli dlaczego? właśnie to jest na tej zasadzie, że nie, nie, nie masz tego gracza, który stoi przed tobą z jakimś awatarem czy czymkolwiek, I tylko jest to jest jedna pytania. z postaci. Tak, ale znaczy to oczywiście wynika z mojego osobistego podejścia do gier i tego, czego ja czemu? はい jakby rozrywkę. Nie wiem, czy bym czerpać rozrywkę, ale ja myślę, że wszyscy ludzie o co mi chodzi. Bo jakby fakt, że no to tak jakbym siedziała w domu, chciała być sama, nie wiem, cokolwiek sprzątać, jak dalej, i ktoś mi puka, wchodzi, zostawia coś, wychodzi, i ja nie mam nad tym kontroli. Tak? Ale ty tego nie widzisz, nie no mogę... to jest jakby... To jest, znaczy, no, jest no, z... się... zasadnicza różnica, bo na przykład, nawet w tym ostatnim niezbyt dobrym Resident Evil jest coś takiego w tak. gdzie można dołączać do kampanii symbolicznych gracza, jako któryś z zombiaków. Tak. I ci, że ja na początku myślałem, że to będzie strasznie sztywne i że to będzie kiepsko wyglądało. Bez zazwyczaj jest tak, że jaki jakiś sposób głównie z gramy multiplayer, zwłaszcza z strzelankami, Animacja postaci, mimo że na przykład grafika jest obłędna, tak jak w trzecim Battlefieldzie, ona jest robiona bardzo prosto, dlatego że ona musi się przekładać na, na, na ten 4 stopnie ruchu analogowego w gałce albo na, na klawiaturę, więc to są wszystko ruchy rwane i szarpane i to od razu widzisz, że to jest multiplayer. Natomiast Tamte te ruchy są tak zrobione, że nawet jeśli korzystasz z, takich, z typowej klawiatury albo spada, to nie widać po tobie, że ty jesteś graczem. Nie ma właśnie takich ruchów, kiedy jesteście jesteś, jesteś w stanie od razu rozpoznać, że to jest drugi multi. Tylko ta postać, jak już wciśniesz jakiś klawisz albo gałkę wychylisz, to ona robi bardzo długi równo, bo to jest zombie, wiadomo, ma tam mózg ułamek i to jest zrobione fantastycznie. Bo ja, ja sobie najpierw zrobiłem tak, że dołączyłem jako właśnie przeciwnik do gry, dostałem baty, a potem włączyłem sobie grę w single w online. Nigdy, ale to absolutnie nigdy nie zauważyłem różnicy pomiędzy zombiakiem sterowanym przez komputer, a przez człowieka. A wiedziałeś, a że to człowiek? Nie, nie. nie. To, no to możliwe nie było, nie było nic <śmiech> do tego. Mogło nie być, mogło nie być, natomiast... Ale natomiast to jest, to to jest to super moment. O czym Właśnie ta niepewność, Nie to jest to, o czym mówię. Ale jeszcze lepszy przykład, ten co mówił, Chmielasz. na tym, na festiwal komiksów japońska gra która y, tak naprawdę nie miała nic sobie ciekawego oprócz tego, że multiplayer polegał na tym, że mogły się podłączyć do pod single player innego gracza i Y, jednym przyciskiem powodować, że w pewnym momencie mu się nad, pojawia taka dziewczynka, jakiś duch, taki <grymne> tylko, że ty to kontrolowałeś, a nie żaden designer czy coś. Więc to też jest bardzo dobry pomysł, bo każda rozgrywka jest inna, ale nie jest zeskryptowana, sztuczna i tak dalej, tylko wiesz, że ktoś nad tobą trzyma pieczo, także nie chcesz, żeby ci nie wchodził do pokoju, ale zapewnia ci lepszą rozgrywkę przez to. Wykorzystują ich mózgi. Wychodzi na to, że najlepiej się to będzie sprawdzało w drach. Typu hory, tak. nie tak. wiem wie, na przykład tak wygląda, że Diamond też przeszłam obie te gry ja nieraz nie, nie grałam właśnie w trybie multi bo ja chciałam sama tak nie będzie mi tu ktoś obcy strzelał do moich zombi bo ja chcę ich sama <laughs> tak? ale jak już to zrobiłam przeszłam sobie te gry to stwierdziłam że teraz byłoby fajnie zobaczyć jakie jakie to jest doświadczenie kiedy będę grać z kimś tak i kiedy ktoś będzie sterował tymi postaciami które były obok mnie i były sterowane przez komputery. Ale to jest ciekawy pomysł z tymi zębiakami, bo załóżmy, że nie grałeś z żadnym człowiekiem, tylko same roboty. I, ale jeżeli byli sami ludzie, to naprawdę sztuczna inteligencja byłaby na najlepszym możliwym poziomie, bo by była prawdziwą inteligencją. Tylko po prostu trzeba było zmotywować tych graczy, żeby oni byli tym zombiakami, bo zazwyczaj w takiej grze się hmm. zabija nam strzał. Na Akurat chyba, wydając, to nie ma takiej możliwości, żeby no, byli no, zombie. No, nie, wreszcie ale jest ciężej, z... bo zaczyna się w... właśnie od no. takiego pistowego zombiaka. Oczywiście tak. Tak. później przechodzisz jakby ewolucja, ewolucję, bo można no, no, to to jest coraz ciekawsze postacie. Natomiast jest taki problem, że właśnie to sterowanie jest tak ciężkie, w sensie, że to nie jest, to ono nie odpowiada no, dokładnie, do ruchu pada. Nie? Mm -hmm. nie, ale właśnie ono jest specjalnie tak zrobione. One jest zrobione tak specjalnie, żeby ten drugi gracz, siedzący po drugiej stronie kabelka, jak, jak no, grasz w singlu, nie poznał, że ty jesteś człowiekiem. To jest... Ale pomyślcie sobie, jakby zrobić coś takiego, w ogóle taką magię, że ty masz singla, ty masz singla, ale tak naprawdę twój single służy jako multi dla kogoś innego. I tak naprawdę przeciwnicy są zawsze żywi, mm -hmm. ale mm -hmm. mają swoją historię opowiadaną. A pomyślcie, pomyślcie o multiplayer Ja tylko jedna osoba by mogła wygrać. No tak. A propos, zastanawiałem się, czy to jest człowiek, czy to jest maszyna. Multiplayer w grze Assassin's Creed Brotherhood na przykład. Gdzie musimy poznać, ktoś grał w multi? Gdzie musimy. Ja po... zabawa w gdzie musimy poznać, czy, czy model to jest żywy człowiek, czy, czy, czy komputer. Tak, no, to jest fajne. Ale świetne. A ja chciałem jeszcze spytać, was co myślicie o nowym Fable? Gdzie mamy kooperację czterech osób, które grają razem, przeciwko piątej osobie, która jest przeciwnikiem, która jest tym złym, głównym złym i narzuca falę przeciwników właśnie dla tych czterech osób, To połączenie właśnie kooperacji i rywalizacji w jednym. Każdy multiplayer to nie jest połączenie jako operacji. dlatego że by... jeśli gra się nawet w jakiegoś battlefielda, to po pierwsze um, pracujecie, żeby wygrać, a po drugie um, rywalizujecie, żeby być pierwszym na liście w drużynie, żeby dostać najlepszy medat. Też racja. <grym> znaczy, coś takiego też nie było robione, nie wiem, w Left 4 Dead, że mamy czterech graczy, którzy grają i ktoś może chyba też wejść w ten tryb zombie i starać zombie, czy mi no się prostu Najprostsze, sięgamy pamięcią, to nie wiem, Alien vs. Predator, gdzie tak, tam mm. Han, tak? taki tryb polowania, gdzie jedną Albo, albo obcym, albo predatorem i tak. reszta jak ten, ten który upolował obcego, zamieniał się w niego tak? i tak. potem cała reszta z nim nastąpiła. No, dzisiaj przed spotkaniem graliśmy w, w Fat Princess Fistful of Cake jeszcze nie pokam no, pokam no, się, no. Y i tam jest tak. jeden, z, jeden z, z, z, z trybów gry, który się nazywa Ponury Żniwiarz, czy uh -huh. Tak. To tak wolnym mhm. tłumaczeniem przetłumaczyć. się, i to jest, można powiedzieć, że to jest trochę My taka zabawa, trochę zabawa w berka, ale grałem w nią też w multiplayer i polega na tym, że mamy tam jakąś grupę osób, a 8 czy, czy 16 graczy, na ile tam PSP pozwala w danym momencie i w pewnym momencie pojawia się na mapie taki specjalny hełm, który zamienia właśnie jednego z graczy w Reaper'a. I on jest bardzo silny, ma mocne ataki, a cała reszta musi go pokonać, żeby tą czapkę zdobyć. I właśnie rozgrywka polega na tym, że jest jeden ten złol, na którego wszyscy lecą, żeby zdobyć tą czapkę i później, jak już ktoś zdobędzie tę czapkę, to wtedy on jest tym złolem. Mnie się ta rozgrywka podoba z, z tego względu, że wszyscy się skupiają tylko na tym, żeby tego jednego złola pokonać i zdobyć tą czapkę, natomiast w ogóle nie myślą o kooperacji. Wcale w ogóle nikt, nikt nie myśli o tym, że a może jak w dwójkę albo w trójkę go w jednym momencie zaatakujemy, to będzie łatwiej go pokonać. Nie, każdy myśli Więc tylko i wyłącznie o sobie. Tak, każdy, <śmiech> każdy chce być, każdy, każdy rzeczywiście gra dla siebie i ten, ten wspomniany medal, który tutaj byłby zastąpiony przez tą czapę. Więc tutaj rzeczywiście ten ciężar w przypadku gier multiplayerowych wydaje mi się, schodzi w stronę gracza, społeczności graczy jednak mimo wszystko tej socjologii jakby na to nie patrzył. Można wymyślać w bardzo ciekawe sposoby, bo to akurat jest taki dosyć prosty. System bardzo prostych zależności, ale na przykład jeśli byśmy mieli takie gry, no powiedzmy może niezbyt popularne, niezbyt, niezbyt, niezbyt dobrze się sprzedające jak na przykład Kane and Lynch, gdzie tam był taki stryd multiplayer, który, który się chyba nazywał Betrayal i tam można było uh, zrobić coś takiego, że trzeba, trzeba było się koncentrować na współpracy, bo trzeba było na przykład nie wiem, odbić kogoś z banku albo napaść mm -hmm. na coś, ale w każdej chwili można było uh, na, napaść na, na jednego lub więcej swoich członków drużyny, żeby zebrać więcej kasy i mm -hmm. o to chodziło, więc tak naprawdę uh, jakby było cały czas, No było podtrzymywane napięcie pomiędzy chęcią własnego zysku, a mm, przeżyciem w ogóle, tak, z w starczu, z policją, to, także takie coś No to podobny mechanizm mamy w grze Alcatraz, która jest grą planszową I dzisiaj też ktoś będzie miał ochotę to może sobie wyprowadzić co chodzi I tutaj mamy e, taki mechanizm grania w kooperacji Ale wiemy, że na pewno ktoś musi przegrać Bo jak pod podtytuł gry to jest kozioł ofiarny Czyli e, jeden z graczy na pewno musi przegrać I tutaj właśnie cała intryga... To jest historia Alcatraz, gdzie jeden z więźniów nie, nie udałoby się uciec. Przegrał Okay. No, <grymne> okazał się, <grymne> się <kazny. grymne> Tak, Okazał się kogel, więc, więc też takie mechanizmy są w grach planszowych. E, no nie wiem, jeszcze jakieś e, uwagi, jeżeli chodzi o tą fabułę w grach multiplayerowych? żeśmy sobie, sobie, sobie odpłynęli Co z tymi... Takimi przedpędem feature'ami, które na przykład kojarzy mi się teraz z najnowszym DMC Dream na gdzie na tableta czy smartfona można sobie było ściągnąć. I teraz Watchtox też chyba wprowadził z tymi największymi miastami, gdzie jakby można było po sobie pobrać aplikację na tablet, która miała jakiś związek z fabułą światem przedstawionym gry i w ten sposób wpływać czy wczuć się jakby w w klimat i w historię. Tak? O ile pamiętam, ponieważ nie wiem, czy ktoś grał w najnowszego Devil May ale jest oparte na tym, że to fikcyjne miasto Limbo jest pod kontrolą demonów i w momencie, i generalnie ludzie są niczego nieświadomi, ale jeżeli ktoś ma ten dar jakby to może przeskoczyć do świata alternatywnego i tam się okazuje, że praktycznie wszystko jest pod tą, tą demon w typu kamery nadzorów, to są też jakby pomniejsze demony itd. Tak i, tak I po ściągnięciu aplikacji na tablet czy smartfon można było, e, powiedzmy, chodząc po Piotkowskiej zauważając jakąś kamerę, jak się kieruje telefon, to ona się zmienia w tego pomniejszego demona. Tak? I takie usieciowienie rozgrywki, czy taki, taki wpływ na świat, to też jest jakiś pomysł, moim zdaniem ale taki nietrafiony i nie, nie, znaczy nie, nie na tyle rozbudowany, żeby to mogło przetrwać. Co o tym sądzicie? Takie mam pytanie. Znaczy ja mogę odpowiedzieć, czemu możliwe, że to było nietrafione, ale nie widziałem tego i e, prawdopodobnie było to nietrafione, dlatego że wymagało od Ciebie, żeby mieć tablet odpalić na nim i ściągnąć tą aplikację, i jeszcze lepiej by ktoś to ściągnął. I, i to są główne problemy. Wszystko mi zautomarko. przed kamerami, warnedakt... ale, ale że <hamburgera>, tak to się nie łapało. Czefę na tak że tak paszają. Ale powiem Ci jedną rzecz, że nawet jak to mówiłeś, to brzmi faktycznie super i to brzmi super marketingowo. I nawet jeżeli nikt tego nie będzie używał, to jeżeli zrobię marketingu... To chyba nie jest specjalnie trudne, bo to jest tylko zwykła nakładka, tylko rzeczywistość no, Więc to nie jest jakieś trudne. Tak naprawdę, jeżeli zrobisz, Coś tam co nie działało, to i tak nie będziesz wszyscy, nie nie nie wszyscy będą wiedzieli, coś jest. No włącznie, co takie jest. Włochdok to funkcjonowało tak, że kilka miast czy tam. Nie wiem na jakiej zasadzie oni to sobie poudostępniali, ale kilka największych miast typu Londyn czy coś tam miało podstrzągić do aplikacji, bo była baza danych, które na przykład pozwalały tam e, mieć cały wzgląd do rozkładów rzeczy, na które teoretycznie mogłabym wpływać swoim smartfonem, tak? gdybym posiadała... Także ja no posiadała... marketingowo jest to świetne, ale nie niewiele ja czuję, że tablety są wciskane. Tablety wchodzą na no salone są wciskane do gier, nawet jeśli nie, nie są koniecznie potrzebne. Mamy opcję w Battlefield 4, gdzie jedna osoba dostaje tablet i może pokazać, w którym miejscu zrobić zrzut już nie pamiętam czego chyba jakiś rakiet. Bombę. Bomb, tak. ją kupić. Czy w innych rano. grach mamy tablet, gdzie ktoś. Need for Speed, gdzie ktoś zaczyna być tym śledzącym ze śmigłowca? Mm -hmm. e, ale nie, nie wiem jak to. Nie wyobrażam sobie jak to będzie działało. Czy to będzie w stylu: hej, gruby, chodź, pomóż, będziesz na bramce, czyli złap tablet mi pomożesz grać. E, czy ja mam przestać odłożyć pada i wziąć tablet i sobie samemu to ustawiać? Nie wiem. Ale te tablety są w skalę. związania z Second wow, Skin, tekst, tak? Z którymi jest ostatnio myślę. mamy dosyć dużo. Włodszym no dobra, to czas, czas płynie, więc warto byłoby przejść dalej. takim zagadnieniem, które wydaje no, mi się, że, że, że fajnie byłoby poruszyć i zastanowić się wspólnie, to jest taka typologia Richarda Bartla, którą on zaproponował w swoim tekście z 1996 roku, więc ten tekst ma. 17 lat? Tak, 17 lat, czyli, czyli można by powiedzieć, że no niemal nie ma dwie dekady, więc, więc jeżeli chodzi o medium jakim są gry komputerowe, no to już taka niezła epoka, jeśli nie dwie. I on podzielił graczy, w, graczy multiplayerowych na takie cztery grupy, czyli podzielił graczy na odkrywców, zdobywców, poszukiwaczy towarzystwa i zabójców. I żeby przybliżyć, może czym się te poszczególne grupy charakteryzują, to ja pozwolę sobie odczytać teraz takie fragmenty z, z tego tekstu. I, I potem, oczywiście, sobie trochę o tym porozmawiamy. Zastanowimy się, czy, czy te rozwiązania są, znaczy rozwiązania, te definicje, które Bart y, proponuje, czy one są jeszcze aktualne. Czyli pierwsza, y, pierwszy typ graczy multiplayerowych, czyli zdobywcy. Głównym celem zdobywców jest gromadzenie punktów i podnoszenie poziomu zaawansowania postaci. Wszystkie inne czynności są temu podporządkowane. Eksploracja jest potrzebna jedynie do odnajdywania nowych źródeł skarbów lub udoskonalanych sposobów czerpania z nich punktów. Kontakty z innymi to dająca odprężenie metoda odkrywania, co inni gracze wiedzą na temat zbierania punktów, a ich wiedza może być zastosowana do przedsięwzięć związanych ze zdobywaniem bogactw. Następna grupa, czyli odkrywcy, znajdują przyjemność, kiedy gra odkrywa przed nimi swoje wewnętrzne mechanizmy. wykonując coraz bardziej ezoteryczne czynności w dzikich, nieuczęszczanych miejscach, szukając interesujących właściwości gry, czyli np. błędów i odkrywając jak ta gra działa. Zdobywanie punktów może być konieczne do wejścia w kolejną fazę eksploracji, ale jest postrzegane jako męczące i dostępne dla każdego półgłówka. Następnie poszukiwacze towarzystwa, którzy interesują się ludźmi i tym, co mają oni do powiedzenia. Czyli to właśnie tak, co u Ciebie, tak? Gra jest zaledwie dekoracją, wspólną przestrzenią, w której graczom przydarzają się różne rzeczy. Ważne są relacje między graczami, empatia, sympatie, żarty, rozrywka, słuchanie. Nawet tak, zwyczajne tak, obserwowanie ludzi może być cenne. Śledzenie, jak inni do jak inni dorastają jako indywidualności, doroślejąc w miarę upływu czasu. Czyli tutaj znowu się ten wątek Flenera, o którym mm -hmm. kiedyś mówiłem mm -hmm. podczas konferencji. Nieco eksploracji może być konieczne, by rozumieć o czym rozmawiają inni, ale zdobywanie punktów wymagane do uzyskania dostępu do poręcznych czarów komunikacyjnych dostępnych tylko na wyższych poziomach, jak również do osiągnięcia odpowiednio wysokiego statusu w społeczności. OK, no i czwarta grupa, która mam nadzieję nam wszystkim się najbardziej spodoba to zabójcy, no. którzy doznają przyjemności narzucając się innym. Może to być miłe, jak w przypadku nachalnego uszczęśliwiania, ale tylko nieliczni praktykują tego rodzaju podejście. Ponieważ nagrody za takie działania nie są raczej namacalne. Znacznie bardziej powszechne jest atakowanie innych graczy z zamiarem zamordowania ich person. Stąd nazwa stylu gry zabójcy. Im większe cierpienie zabójcy powodują, tym większą tym większa ich radość czyli mamy to mamy tych odkrywców, zdobywców poszukiwaczy towarzystwa i zabójców i e, po tym przytoczonym fragmencie waszym zdaniem takie kategorie nadal mają sens, żeby je stosować czy może tak. to się już tak. skończyło? To znaczy, dwie pierwsze mogą być stosowane mhm. równie, równie dobrze w grach single player czyli ci, ci gracze mhm. moim zdaniem nie, nie, nie czerpią korzyści z tego że to akurat jest Gra jest gra w, w taki sposób, jaki to było przedstawione. Yy, aczkolwiek zdobywca, no to wiadomo, że po definicji przeczytanej przez Ciebie, to mm -hmm. zdobywca to jest po prostu człowiek, który wykorzystuje grę motywalową do tego, żeby się zmierzyć z innymi. Czysta rywalizacja. Mm -hmm. Albo ze światem w, też. tak. Takie competition, tak? I mm -hmm. to jest po prostu, ja myślę, że to jest to tak samo właśnie zachowało się grze single players, z tym, że no multi oferuje jakby zmierzenie się z innymi ludźmi, czyli można pokonywać kolejne rekordy, tak? Ja widzę takiego człowieka, który właśnie grałby w gry typu Devil May Cry czy inne, które stosują system punktuślad, nie wiem, Bulletstorm albo coś takiego. I po prostu dla nich MMO czy, czy ogólnie sieciówki mogą być atrakcyjne dlatego, że no, mierzenie się z innymi ludźmi może mu dostarczać więcej satysfakcji, jeżeli z nimi wygra. Tak, to jest człowiek, który... Poczuję w to pierwsze miejsce w rankingu i tyle. Ja bardzo Jezus. lubię tą typologię, to się przyznał. Tak? Że, że tak. To... Bardzo do ciebie przemówił, tak? Y tak, bardzo do mnie przemówił, bo jest to właściwie dosyć funkcjonalne, ale proste podzielenie. Chociaż gdybym sama miała się gdzieś w którejś grupie umieścić, to miałabym problem i to może, może jest to trochę zbyt ogólne. Tak? No, ja rozumiem, że to taki podstawowy podział i właściwie no, trudno oczekiwać, żeby. No, on ma być funkcjonalny właśnie z tego względu, że jest dosyć prosty, no ale też trudno się tak trochę w nim odnaleźć. Tak? Wydaje mi się, że no jeżeli ktoś ma tak jasno jakiś określony styl gry, to że, że wie, że jest poszukiwaczem towarzystwa albo jest zdobywcą i on to wie i, i tak gra i tak działa, ale wydaje mi się, że największość graczy jest trochę tym, trochę tym. Tak trochę ma z tego Nie no, oczywiście te, te funkcje mogą być a, ale to jest, przyjmowane. To... to mimo, że to jest właśnie definicja z 96 tak? Tak, to, to hmm. wydaje mi się, że ona jest nadal funkcjonalna jak mówię, ja tę typologię dalej lubię. Także... Nie na przykład to, jeśli chodzi o towarzystwo poszukiwania, to na przykład ja pamiętam, że w, w jednej grze to jest dopiero zaimplementowane, to właśnie tak programiści tak jakby idą na rękę niektórym ludziom. To jak oni y, są naprawdę bardzo długo, to na przykład mają ślub. No, na, no wiadomo, że w coraz więcej ilościach MMORPG znajduje się ślub. Na przykład no, naj, chyba największym polskim MMORPG dawnych naszych lat, czyli jeszcze przed wstępem dzieciarni, to był Metin 2. Że... No, pr... Tak, ale takie najbardziej takie znane nie? że na przykład więcej ludzi grało. A na przykład teraz, dajmy na to, po dajmy na to długiej grze po ślubie, ma się dziecko. I to dziecko pomaga normalnie. Na przykład, no, no, jest, jest taki berdecz. I... Nie, dziecko jest, dziecko jest w grze. Dziecko jest w grze. I się nie zajmuje albo ojciec, albo matka. I na początku to wiadomo, że ona daje małego bufa, ale później, na przykład, jak coraz bardziej rośnie, to ona na przykład zbiera itemy. No, to dziecko jest sztuczne, czy wszystko już kontroluje Nie, sztuczne, to jest sztuczna inteligencja. Tak. Ale to na trzeba by na przykład mieć specjalnie itemy, no, zazwyczaj to jest item shopu, a jeszcze też motyw zabójcy, czyli Przyszę, naj, najczęściej czy, oboje, że... zabójca, i zabójca dzieci. Kleszki. A, a usłyszałem szoku. <grychy> właśnie nie pamiętam, ale to jest takie typu cukierkowe anime nie, nie, typu Latale, Nostalwie, coś takiego. Ale to jest na przykład typ zabójców na przykład najbardziej z widocznych grach typu na przykład Lineage 2. No i na to też na tam jest też bardzo duży świat, na przykład bardzo dużo też widać odkrywców, yy, też właśnie takich, co dążą do zdobycia największego levela i też na przykład na to idzie się w jakimś dungeonie i na przykład jest, jest się w grupie i na przykład przychodzi zabójca odwraca się, wbija ci sztylet 15 tysięcy życia mniej i on ucieka. A ja bym dodał jeszcze jedną klasę postaci. Co ciekawe, czasami są nawet wynajmowani przez innych ludzi za pieniądze, żeby dobili osobę, która im przeszkodziła. To znaczy, chociaż zabójca jest nienawidzony, to czasami się przyda do małej zemsty. Ale to o ile pamiętam... Też niedawno, nie wiem, z miesiąc temu było to, była ta akcja, że był jakiś nałogowy dzieciak, który grał, nie powiem teraz w co, A. ale no jakiś ten i ojciec, ojciec. wynają mu tych zabójców, że, znaczy A, to da, oni to nie, to nie byli tylko zabójcami, tylko umień, mhm. mhm. żeby uprzyczali mu życie tak długo, żeby przestał grać to ja <g weave> To jest dosyć blisko do, tematu, bo ja bym jeszcze jedną klasę postaci, a mianowicie psujacz, jest angielskiego trola. Y Osoby, które czerpią przyjemność tylko z tego, że tobie nie wychodzi lub że ty się denerwujesz. Ale ty nie, nie możesz <Perfect. tta Line similarity> no na to, że Ale zabójcy, to jeszcze zabijają ciebie, bo chcą być pokazać, że są lepsi. Nie, nie, nie. Czerpię radność z tego, że ja jestem często, to ja nie czerpię przyjemności z tego, że właśnie... Bycie trolem polega na tym, że coś rozognić, więc można tylko rzucić jedną jedną zapałeczkę, I to, więc to nie ma nic z wspólnego eee, Najbardziej widoczne trole to są na przykład y, Medal of Honor. Medal mm. of Honor to Assault Multiplayer. Mój brat zagrywał się w to praktycznie od, ty, od kiedy miał internet. Mm -hmm. No zobaczył grę. No. No, no, no zazwyczaj to były serwery, no to na to Team Deathmatch, Deathmatch, wszyscy na wszystkich. Ale też był tak zwany y, tryb tworzenia. Miało się Dajmy na to parę okopów, parę skrzynek, parę dział i się budowało swoje bazy. No na przykład wiadomo, oczywiście zareglowało się drzwi, wchodziło się do środka, CKM i się wszystkich rozwalało. Ale czasami na przykład przychodził jakiś z, z, z grupy przeciwników i reglował okno. I już się nie dało wejść. A właśnie, też znajdowali się tacy poszukiwacze, właśnie tak jak było y Gliczy i różnych fejków. Dajmy na to, kiedy się stworzyło CKM w ścianie i się do niego weszło, Byłeś nieśmiertelny. Hmm. Ludzi wszystko widzieli, można było zabić, a ciebie nie mogli można... zabić, nawet z granata. Badałki dzieci, które, którzy odkładali ładunkami wybuchowymi samoloty i nagrywali na YouTubie hasła, się... które ludzie w, w, podczas umierania I... wydawali. I po prostu no, myśmy I tak, słuch... tak, rozmawialiśmy w robocie, że część to po prostu tak krzyczało, jakby naprawdę zginęło <grym> to, to są emocje, prawda? Tak? znaczy nie, no tam grozili sobie, że ten że znajdę I Cię tak, i zabiję. Tak, tak. Taka, taka znajdę no Cię tak 30 przekleństw pod rząd po angielsku, taką drut, ale <grym> nikt No i dlatego rozwiązanie, o którym wspomniałem, gdy mówiłem o San z Multiplayer jest dobre, bo tam były, były pokoje free Rom, gdzie było jasno powiedziane, że nie ma żadnych zasad i każdy mógł tam wejść. Trzeba było się liczyć z tym, że no, jesteśmy w otwartym świecie i na no, nie tego jak Ja jaki powiem, jest. jak prawdziwy trol działa. Prawdziwy mm. trol działa taki, że przecież nie będzie wchodził do roam, tylko wejdzie <grym> tam, gdzie nie może i przecież go wykopią, no a co z tego nagresie filmiki i będzie się <grym> Okej, okay, no to skoro już jesteśmy przy graczu, konta też będzie dalej. rolu, czy też jak, jakbyśmy <grym> tu woleli go chyba nazywać graczu submasywnym. E, czy zgodzilibyście się, że w takim razie no to jest normalne, tak? Ponieważ e, wiadomo, że. Reguły w... The... W grach z reguły, reguły z reguły, tak, piękne reguły w grach nie mogą wychodzić poza możliwości symulacji i nawet jeżeli my na jakimś serwerze umówimy się, że nie wiem, nie możecie korzystać z jakiejś broni albo nie możecie wchodzić gdzieś na murek i z tego murku, nie wiem, rzucać w nas czymkolwiek, ale symulacja na to pozwala i wiadomo, że będą z tego korzystać, tak, i to wspomniane, nie wiem, ustawienie się w górki czy coś tam w tym stylu nie jest to możliwe, czy w takim razie wyobrażacie sobie taką Sytuację, że można byłoby zupełnie zablokować jakieś możliwości tak. korzystania z, z tej symulacji, skupić się tylko na regułach obowiązujących na danym no, no serwerze. To, to, to zwykle Bo działa bardzo co? źle w Counter-Strike'u. E, na niektórych serwerach stosowano takie rozwiązania przed tak zwanym rushem, czyli przed atakowaniem zbyt szybko mhm. przeciwników. Po prostu były takie pola siłowe, przez które nie można było przejść. To było strasznie irytujące, strasznie jeszcze wizualnie wyglądało to słabo. Wyobraźcie no. sobie, rozgrywkę symulacje są zakazane. Zaka zaka zakazem grania za szybko? Czy gracie gramy w piłkę nożą? Nie, Wiecie, Za szybko rakujecie. To jest zresztą zresztą na To tak naprawdę jest adaptacja zasad gry do poziomu grywalności, tak nie? Ale jest skromno chyba. Tak, ale już, zakasy, nie nie zawsze w, piłce w piłce było można palę. i był spalony na przykład. No to jest mówić, że wszyscy wyłączamy karabiny z trybu automatycznego i tak zostanie serię, poprawa. <głosy> to <wie. głosy> To znaczy, no rac raczej się rzadko chyba zdarza tak, żeby udało się umówić, że a teraz nie robimy tego, tak? Jak na przykład można a teraz gramy tylko bronią białą, tak? I, i, I tak jak mówisz, zawsze się zdarzy ktoś, kto będzie chciał właśnie, a nie, a ja teraz znam, tylko... to, to, to Tak samo jak właśnie w tym, w tym procesie, o którym już wspominałam, kiedy chce się zrobić. Dane osiągnięcie, trzeba je zrobić, i okay. wtedy jest to trudne, tak? I na przykład można się mówić z drugą osobą, że no dobra, teraz my zrobimy osiągnięcie, będziemy sobie pomagać, to i tak zdarzy się, tak? Grupa osób, i można tłumaczyć, tłumaczyć, nie, nie, nie poczekajcie chwilę, tak? Zrobię tylko to osiągnięcie, i później będziecie grać normalnie, będziecie mogli strzelać. No nie dasz. No, to, jest, to, jest, to, jest, to jest w człowieku, bo. Tak, to jest w człowieku. To... Choć, ja to jest najlepszy przykład, byłem ostatnio ze się, mówiłem, że 4,5-letniego synka, on gra piłkę w ten sposób celuje w okna i wszystko, co jest ten, kopię i kopie, piłka leci, nie trafi, to już niechcący i tsz, Czyli mówi hasło niechcący w momencie, kiedy kopie. Tak. Więc to jest ja nie, no, Taka przetwora, nie rusz, dziecko. Ale mamy tutaj jeszcze jednego gracza, nie wspominaliśmy o. o Game Mastera, GM. Osoba, która jest na serwerze po to, żeby pilnować no, porządku. Pod, raterze, tak. Pod Ja raz spotkałem w łowie Game Mastera, który latał na jakimś czymś takim wyglądają jak bub. Tak, bo to jest y, t, t, ten no w sumie, to kompleks boga. Bo... No bo... bo... bo... tak, bo... Czyli bo... bo... są zasady, które ograniczają możliwość cheatowania, tak, no. e, a czym innym jest ograniczanie e, możliwości, które wynikają z mechaniki. Mm -hmm. To drugie jest moim zdaniem całkowicie bez sensu, ponieważ jeżeli można coś zrobić w grze I to... wszyscy gracze o tym wiedzą, to można się to też to przygotować, e, przygotować jakąś obronę przeciw mm -hmm. temu. No niekoniecznie. W Battlefieldie na przykład był taki problem, w tym czasie to była Ogromna plaga. Ludzie wymyślali e, metodę ataku typu jihad, czyli na przykład wstawiali na, e, na jeepa, a, czy na jakikolwiek inny pojazd e, w miarę szybki, ładunki wybuchowe. Inżynier je ustawiał, po czym, po czym jedna osoba czy tam dwie osoby wsiadały do tego cipa, rozpędzały się i, i rozpadały, się. No tak, tak jest. Do, się do, nasi, do, do naszych czasów, rozwrzeć tak, to samo, to kiedy się tak nazywało tak. kamikadze. Tak, tak to tak. się to może dzikie, ale, <grym> ale to, ale, to, to, ale, to, to ale, przerażające. Ale to był efekt. Pojawiło się mnóstwo serwerów, które już w nazwie miały No sobie brzicha. Jak się pojawiał taki delikwent, to zazwyczaj był albo wykopywany, albo nie wiem, chyba nawet Jakiś, nie wiem, czy był jakiś automatyczny mechanizm, czy można tak jakoś wypić z poziomu gry, no? Ale pomyśl, że jakie to było skuteczne, skoro było te wkurzające. Znaczy, znaczy teraz wyobraźmy tak. sobie wojnę, na której... Była tak, Tak! tak teoretycznie... Afganistanie... był no, tak, tak. Tak. Ale to jest tak, takie są próby, żeby tak zrobić, ale to się, się... To też się nie chodzi. Wiele Wynikało powodu. z tego, że jakby twórcy też... Znaczy to to graż już była w temacie tak stara, to był bat, to Mówię dwa. Więc twórcy już raczej nie, nie reagowali. Po prostu, bo to, tam są serwery dedykowane, więc, więc do tej pory można sobie na nich grać. Mm -hmm. e, twórcy już oficjalnie nie, nie świadczą tam żadnej pomocy technicznej, nie rozwijają tego co nazwijmy to w ten sposób. I po prostu to jest jakiś taki rodzaj samoobrony graczy, bo bo rzeczywiście na to, na, to nie ma, na to nie ma żadnej metody, Bo albo zaczniemy grać tak wszyscy i gra stanie się nudna, albo musimy wybrać jakby świadomie, że się powstrzymujemy od tego. To jest trochę tak jak w demokracji. Wstrzymujemy się od Demokracja wojny. zostawiamy to w niezawisłym sądom. I to jest na tej samej zasadzie, jest umowa społeczna. No tak, ale to, to wtedy muszą sądy tak. sądy być, um, jak to się mówi działające. Jeżeli są, egzekwują to prawo, no to wtedy to ma sens. Tak, tak, no muszą być, to jest prawa, tak? No tak, zasadzie, tylko że w, że w, w tym momencie... Sylfera, czy... No, no, no, tylko że teraz ta, jakby powiedzieć obsługa tego staje się tak wielka, że to przestaje mieć sens, bo musi być cały czas sędzia nad grupką 16 osób. Tak, tak. A znacie znaczy A znacie tak, tak. Civcraft to jest taki... taki... To jest, to jest cywilizacja, która jest. Nie, nie. nie, nie, nie. Cifcraft to jest Minecraft. A, Free jakaś, jakaś kolejna. Cifcraft to jest młode Minecraft i generalnie jest. Co się znaczy, nie? Nic... Jak Zikraft. Nie, nie, nie. Cifcraft czyli od cywilizacji. Zresztą w społeczności jest duży rozłam, bo jest Cifcraft i jest Cifcraft. Jeden to jest jak cywilizacja, drugi Oji. jest. Okay. Jak cywilizacja, ale inaczej. Generalnie mają, mają dużą wojnę. Cokolwiek by to znaczyło, wiem, że. Jeden, jeden jest wspierany przez drugą dużą grupę serwerów, więc generalnie jest, jest wielki hejt tam na dzisiaj można sobie poczytać. Ale koncept cyfkafta, tego cyfkafta, to dziwego a nie tego jednego tego... słusznego. To <grym> <grym> <grym> <grym> więc załóżmy, że jest jeden cyfkaft. Prawdziwy. I teraz założenie w kartę jest takie, że... Co tam było o tej wiedzy ezotorycznej? Teraz się zgubię z metagracza i... Dobra, z metagracza. Kontynuuj. Kontynuuj. że się zgubił. Ja to powiem przeczekam, skończę po prostu. Kończ, kończ, tak. Śmiało. System polega na tym, że serwer nie ma żadnych specjalnych Zasad. To jest hmm. vanilla Minecraft z ograniczonym światem. W sensie mamy, mamy jakieś dysk w 10 km, dużo przestrzeni, ale to jest przestrzeń ograniczona. Do tego są dodatkowe mody, które sprawiają, że, że trochę inaczej się, inaczej się w to wda niż ryzyko Minecraft, to trochę więcej pracy trzeba włożyć, żeby, żeby zbudować. żeby cool. znaczy, że, że budowanie cały czas jest łatwe, kopanie. Kopanie czasami jest trudniejsze, potwory mają mniejsze... Kopan... Górnictwo. Znaczy w sensie no, no, może nie wchodźmy w takie szczegóły. Górnictwo jest nie, utrudnione. Jest nie, nie, nie, nie szczegóły są kluczowe, szczegóły są kluczowe. Się bo, bo... Tak, bo bo Górnictwo jest tam utrudnione. <grymne> <grymne> no ja się znałem w sensie. Bo to jest niebanalna rzecz, w sensie wiesz, to jest duży projekt. Koncept jest taki, że, że admini stawiają serwer i admini liczą na społeczność, że stworzy, że stworzy się tam społeczność. Generalnie seria modów jest zaimplementowanych do Minecrafta, które sprawiają, że wszystkie, wszystkie idą w tym kierunku, żeby wytworzyć większe więzi pomiędzy graczami. Na przykład, jeżeli zabijesz gracza, możesz go sperłować i de facto umieścić, sperłować. Sperłowe. Masz perły, nie wiem czy grałeś w Minecraft. W Minecraftie są perły, te perły tam są wykorzystywane jako więzienia. Więc jeżeli zabijesz gracza, Sperła. możesz go przechować w więzieniu i on będzie w tym więzieniu dopóki, dopóki twoi przyjaciele nie, nie odzyskają tej perły. Jeżeli budujesz, możesz budynki wzmacniać. Możesz możesz dołączyć się do gry i sam siebie odzyskać. Nie, nie, jeżeli dołączysz się do Gdy, no to nie, będziesz No tak, jest? E, teoretycznie tak, teoretycznie tak. E, więc można więzić innych graczy, e, gracze się łączą w takie, w takie dość, dość spore społeczności, razem budują rzeczy i generalnie e, to, co z tego wszystkiego wynika, to jest to, że e, robi się jedna wielka drama maszyn. Część, część gdy jest rzeczywiście na serwerze. Druga część gry jest na bardzo żywym subreddicie e, e, cifcraftowym. Czyli na forum. No, czyli, czyli kłócą się o tych, którzy są w tych perełkach. E, Również tak, ale na przykład to, e, to że e, nagle e, nagle Ogłaszają, że jest rewolucja, że jakieś duże miasto musi zostać, musi zostać przejęte przez lud, bo tam gracze są zbyt bogaci. I generalnie e, zabawa polega na tym, że. Lud w tym momencie? Są? Jeżeli gracze są, są bogaci, bierze... to kim jest lud? E, gracze, którzy. Samo którzy zostają wciągnięci w tłum. Generalnie chodzi choćby o takie, takie mechanizmy społeczne, że wiesz, że można się w to bawić. Nie, I... Ciekawe jest widzenia, widzenia przeprowadzenia łatwym kosztem symulacji takich bardziej zaawansowanych multiplayera. Mm -hmm. Znaczy, to jest, wiesz, to jest, to jest, to jest, jest, bardzo ciekawy jako wiesz, jako taki fenomen społeczny, e, i to jest, e, to jest persistent, wor persistent world, czyli, czyli e, to cały czas trwa. E, budujesz tam sobie, jak już mam, koledzy w to grali, więc zbudowali sobie taką małą społeczność, do ich miasta ktoś dołączał, ale później ktoś zrujnował to miasto, jakaś, wiesz, sieć się zaczęła tworzyć, tworzyć miast wokół, czym one były zrobione przez ludzi, którzy zupełnie nie ogarniają, więc się robią takie, wiesz, takie, takie małe dramaty w internecie. Rozumiem. Czyli nie trzeba, nie trzeba, nie nie trzeba, gry, żeby tworzyć swoje własne rewolucje, żeby, żeby tworzyć swoją własną historię, tak? No generalnie tak. A teraz już My... rozumiem, dlaczego kopanie jest cięższe niż budowanie, bo to, jakby powiedzieć, zachęca do tego, żeby komuś coś zniszczyć i zabrać. czy znaczy nie, nie, nie, wiesz sobie, ja, ja może trochę, wiesz, trochę, trochę nie, nie, nie skończyłem tego, tego wątku. Kopanie jest cięższe, ponieważ rzeczy można wzmacniać. To znaczy, no, tak. tak żeby, wiesz, tak żeby, e, jeżeli wzmocnisz jakiś bloczek, z co to, diamentem, to wtedy, to wtedy to to jego prawie. zniszczenie wymaga e, zniszczenia go 250 razy, czy tam 6000 razy, co jest możliwe i tak właśnie się buduje skarbce, żeby, e, żeby ukryć tam perły na przykład, jakichś, jakich ludzi, których nie chcę, żeby wrócili. E, to jest też przestrzeń do cudownego trollingu, czyli wiesz, czyli ludzi, którzy po prostu e, budują w, w, w t rzeczy po to, żeby, nie po to, żeby coś zbudować samemu, zbudować coś z tych bloków manczarstowych, ale co, żeby coś zbudować społecznie, to znaczy e, zróbmy religię, a później wszystkich, wszystkich zabijmy na wielkim zgromadzeniu, tego, e, tego, typu, e, tego typu akcje, e, albo w ogóle zbudujmy po prostu religię, która, e, żeby był jakiś porządek w tym świecie. Albo po prostu wprowadzajmy chaos. Ale są, tam, e, są ludzie, jakieś ludzie, którzy tym zarządzają, i to przez Radnika. E, zarządzają, znaczy nie, nie ma centralnego sterowania. To tam ludzie się dogadają, a oczywiście, no, bardziej popularni ludzie, ci, którzy są bardziej Boś... wygadani, tak naprawdę, i bardziej zaangażowani w to, to, to, to tym szansą. No, no, tak, dokładnie, ta, ta, ale. Ale to tak, e, działa. I to, to, to pozwala na, na bardzo dużo zachowań społecznych. Na przykład kolega najpierw miał miasto, to miasto mu zniszczyli, to on w końcu popłynął gdzieś łódką hen łódką daleko, Zbudował sobie własne małe, e, małe domostwo na dnie oceany, że go nigdy nikt nie znalazł. <grym grym grym> to, to, to ja już się z wami nie bawię. Albo, albo wiesz takie, ale w, w, wciąż grał, ale wiesz co, ale, ale w ten sposób się odnalazł co on robi. Później co on robi w tym świecie, w sensie co on daje innym graczom, co on wnosi do tej sycia. zabawy. Na przykład to, że, że inny jego projekt to, to, że chodził i, i budował takie małe ołtarzyki, zawsze, zawsze z, jakimś, z jakimś małym, małym tekstem Czy w tym, małym. To są bardzo różne społeczności które mają zupełnie odmienne cele gry to. w takim wielkim świecie Taki, ale zarazem nie ma żadnych reguł są reguły, ale to są wszystko takie reguły dosyć proste i, i nie to nie są jakieś, tak, to są te reguły niskiego poziomu są jakieś zależności, te zależności jakby na siebie wzajemnie wpływają natomiast, natomiast sama fabuła nie jest e, narzucona odgórnie, tylko gracze to jest ta fabuła, która się generuje fabuła generatywna albo emergent game że jeszcze dodam jest coś takiego, że na przykład prawo własności, własności tam nie jest zaimplementowane, natomiast jest czymś, co, co, jest, co jest respektowane. Generalnie, ktoś, jeżeli ktoś nie respektuje własności, włamuje się do, do cudzych domów, to można to raz, że wykryć za pomocą systemów e, wykrywaczy, których hmm. dają powiadomienia na maila. To jest e, tablety wchodzące. Czyli ogólnie rzecz biorąc, masz jakieś klocki, które. E, tu programujesz? Na to, e, tak, tak, tak. I, i masz, masz, masz, masz, masz notification, <śmiech> że ktoś właśnie, właśnie grzebie w Twoim domu. Gdzie? szybko do domu? E, te, te klocki, te klocki są dość drogie, więc wiesz, więc nie możesz to stawiać za dużo. E, ale no. e, jeżeli, jeżeli ktoś łamie prawo własności, no to jest, e, to jest e, w powszechnym braku szacunku. Okay. No ale jak to się rozwiązuje potem, że zbiera się ktoś i go no. na, na czarną listę w rydzie na przykład. Jeżeli jest na czarnej liście, to jest do odstrzału. Jeżeli jest do odstrzału, to jest dosperłowana i prawdopodobnie, wiesz, może... Tak, tak, tak. Bo my doszło się Dobra, okej. Ja tak Doszliśmy do, do takiego momentu, w którym chyba trzeba to przerwać. I może cytując mojego nauczyciela, PO z liceum od dawne czasy. Będą teraz trzy szybkie i pierwsze pytanie, oczywiście chodzi o pytania, czyli pierwsze pytanie, które wydaje mi się w ogóle w kontekście grania multiplayerowego dość istotne, czyli w ogóle e-Sport, tak? Coś, co się rozwija coraz prężniej również w naszym kraju i nie wiem, czy wyobrażacie sobie, że E-sport w Polsce może stać się na tyle popularny, jak jest to w Korei. Był pan na konferencji Kultura Gier Komputerowych, którą współorganizowaliśmy w maju, o ile dobrze pamiętam, na Uniwersytecie Łódzkim, który właśnie opowiadał o tym, jak w Korei Południowej... Rzecz jasna. Rzecz jasna, tak. Gry komputerowe są traktowane niemal jako sport narodowy, coś jak u nas piłka nożna bądź siatkówka i właśnie, nie wiem, na przykład transmisje z meczów w StarCrafta są transmitowane w telewizji, tak? Nie wiem, wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy gdzieś tam, nie wiem, na peronie, gdzieś na dworcu i w telewizji zamiast, nie wiem, TFN 24 leci jakaś transmisja z Lola. Ze Starcrafta, nie albo z Lola, z Lola albo z czegośkolwiek. Myślicie, że to w ogóle jest możliwe. Ja bym się z z bardzo z ucieszyła, sobie? gdyby coś takiego było, bo naprawdę Ale... gdyby piłka nożna zniknęła z mojego życia, to bym w ogóle tego Nikt nie odczuła i chciałabym, żeby. Tak, życzyłabym tak, sobie, tak. żeby zamiast siadać przed telewizorem. Zamiast maczeć klawiatury, ktoś kogoś udusił kablem od myszki. Nie, dobra, nie. Ale wracając Chodzi o to, że zamiast tak zbierać się i właśnie ekscytować tak. się ludźmi, którzy kopią piłkę, żeby to hmm. był jakiś właśnie taki mecz sportowy. Ja bym była z tego zadowolona. No jaka. tak, ale to mówisz z perspektywy graczki. Prawda? No tak. Ja no myślę, no ja że rozumiem, do poziomu że... Korei to raczej w Polsce nie Gdzie? dojdzie Często, przez nie? jakieś na najbliższe się... 80 lat. <grym natomiast, <grym natomiast... 80 <grym> natomiast na pewno będzie się zdaje, że mają szansę. Popularność tego powinna rosnąć. Ale o ile się nie mylę, to ostatnio w USA gracze w League of Legends Specjalnie są już sportowcami, tak? Są tak samo traktowani to jak był, tak, futboliści. No, nie znaczy tak samo? Chodzi no o wiadomość. Że... Chodzi o. o wizy. O wizy tak, tak. Że tak, że mogą dostać wizy dla sportowca. Może nie zrobią teraz ligi po prostu ob obok NFL, prawda? Będzie teraz. Czego nie, nie, oni robią? Znaczy, nie oszukujmy się, żeby mieć dobre wyniki we sporcie, to nie, nie, nie siedzi przy kąpie się zgarbionym i myśli się, że tam normalnie normalnie tak, dotrzeć. Tak, Dokładnie. Ja mam jedno zastrzeżenie. To, to, jakby to powiedzieć, z tego. Punktu widzenia moim zdaniem jest zdrowe. Mi wydaje się osobiście, że ciężko będzie porównać e-sport do prawdziwego sportu, ponieważ nie mamy, pra nie mamy, nie widzimy osoby która to robi, tylko widzimy awatara przeważnie czy, czy ją, jej drużynę. W sporcie widzimy dokładnie tą osobę, widzimy i czy domyślamy tak, się jak wiele siła, pracy ona w to włożyła. Tak tak dlaczego gry nigdy nie dogonią filmu pod tym względem żeby były tak mainstreamowe żeby się wszędzie twórcy gier byli na tabloidach. Z prostego powodu, że jednak aktorzy mają tą domenę, że są widoczni jako oni bezpośrednio. Fizyczni. Tak, w w fizyczni. O tych awatarach zainspirowałaś mnie do myśli, że w przypadku takich gier jak Szachy czy brycz, które są grami sportowymi nigdy nie dojdzie do tego, że one będą online właśnie z tego względu, że Trudno określić, czy, czy lepszy jest szachnista komputerowy czy żywy. No tak samo hmm. z pokerem. Tak. Mimo wszystko finał się odbywa face to face. Mimo, że nawet ostatnio oglądałem jakiś finał tak jednym okiem, to jeden koleś w ogóle założył jakąś czapkę i okulary. I co? I myślę, że nie, nie odczytają nic jego. A gdzie polega? Właśnie w pokerze. W ja, nie, tego, nie? nie na kartach, na nie przeciwnika. Jeśli przeciwnika mamy po drugiej stronie monitora, no to ciężko, ciężko jest, prawda? Tak, zdecydowanie hmm. się inaczej gra. Ja pamiętam, chodziłem na jakieś takie pokerowe imprezy i, i grały dla mnie kompletnie bez sensu. Zawsze przegrywałem i tak dalej. Natomiast w sieci je, jak może <grym> wyklikam, to jestem w stanie tam coś wyklikać. Tylko, że znaczy, to dla mnie nie ma sensu. Ja po prostu badałem fenomen tego, bo oni tam siedzieli i grali tam na zasadzie, że za dziesięciogroszówki. I, I ogólnie rzecz biorąc, Bole? oni to tym się tak pasjonowali. Znaczy, i tak, tak dalej. coś pewnie mówi o graczach. Jezu, siedzą O oh, właśnie, to, powiecie, to... Z... Y, Uzależnienie. No. Czy, czy nie jest tak, że zawsze jest temat uzależnienia od gier komputerowych, to mamy gry MMO, czy mamy gry multi. Player, czy właśnie no, no Ale to z... są wszystkie takie gry, które wymagają dużego nakładu czasu, tak? no. Nie można grać w MMO, nie wiem, no, po 10 minut dziennie, jak można, nie wiem, zagrać w jakiegoś chwilera. No. E, w, Musimy nie wiem, na Facebooku, czy, czy chociażby grając w jakieś gry, które są podzielone na epizody, tak? mhm. I, i, i może dlatego, chociaż Paweł kiedyś opowiadał, że nie ma czegoś takiego jak uzależnienie od y, gier komputerowych jest też takie uzależnienie behawioralne e, natomiast samego jakby schorzenia uzależnienia od gier nie ma, w każdym razie jeżeli rzeczywiście ktoś tyle gra, że zaniedbuje wszelkie inne czynności nie wiem, właśnie z myciem i wynoszeniem śmieci, nie wiem, no. wyprowadzeniem zwierząt, no, po które dzieci. posiada w domu to Gdzie... może być problem no chcieliśmy za zaprosić kolegę na wypad nad morze tydzień temu, ale otrzymał odpowiedź, że nie mogę, bo muszę wyjść z brązu. Kolega 16 godzin okay. nie... Odwied bę, bę, bę, <grym> kolegę, który sprawdził mi zdjęcia choć pokażę ci co z my ostatnio robiliśmy i pokazuje tak, mi screenshoty z World of Warcraft <gry> gdzie ostatnio byli to są jego pamiątki, to są znaczy, jego wspomnienia znaczy, no, ja to rozumiem w, w takim właściwie no to można porównać do każdej aktywności, która zabiera każde hobby, który zabiera po prostu za dużo czasu tak? jeżeli ktoś uwielbia łowić ryby i po prostu mieszka nad tym jeziorem i łowi no to jest niezależniony od łowienia ale, ale nikt jakoś wędki. się nie oburza jak ktoś siedzi 20 godzin na to nie, jest temat jakby nie wiem traktowania gier, przez... Znaczy ja powiem dlaczego, rzybę. dlatego, że z, tak z rybami. <śmieniciela> bo, bo to są tak zwane warunki atmosferyczne. Bo jak jesteś nad, nad jeziorem, to prędzej czy później będą takie warunki, że się zwiniesz. A tutaj masz coś takiego, że możesz siedzieć no. dwa lata i... trzeba się dogadać tak. z dostawcą identy. kartograficzna się no, no, Coraz mniej się zdarzają. No ale w, w każdym razie to faktycznie to jest takie oburzanie się, no to jest coś, co każdego może trafić, nie? To nie jest na pewno uzależnienie od tego. W, że, że w którym można walczyć i to każdy musi znaleźć sposób. Tym no. tematem uzależnienia od gier i nie wiem wszystkie tego co gry robią źle, to naprawdę, no szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest jakiś taki wielki problem i trzeba się tym specjalnie zamaczać. Wydaje nie, mi się, że nie, tak w ramach naszego projektu mimo wszystko my, jem, chyba ja jesteśmy myślę, że ponad. To jest problem i można zrobić ja jakąś wiesz. ten większą rozmowę na ten temat. Bo może, może... dwa tygodnie na przykład, no. jeżeli ruch, jest to... taka potrzeba. Znaczy nie, niej, bo to nie ma, jest czy... duży problem, tylko mm -hmm. właśnie kwestia jest taka, że to znaczy to trzeba też podzielić na różne warstwy na zasadzie takie, że uzależnienie czasowe, czy na przykład są po prostu gry, które są hamskie. Tak bezpośrednio można do pora pójść i go kopnąć za to na przykład jak ogej. Bo to było bezczelne. Oh. To, to był typowy przypadek bezczelności z punktu widzenia, żeby pora, żeby zrobić taką grę, którym po... no bo ja pamiętam jak to grałem i mogę wam zacytować motywy typu takie, że jest majówka i ja mówię, że że nie jedziemy na majówkę, tylko pojedziemy sobie czwartego i piątego dlatego, że wszyscy pojedą na majówkę i wtedy można ich sfarmić. A, <grym> a potem, <grym> jak już wszyscy przyjadą się obudzą z ręką na nocniku, to ja dam koledze, który będzie w pracy moje konto i on będzie za mnie grał. I, i to jest tego a typu ja przypadek. To no jest tak, straszne. I to są tego typu na który musisz cały czas siedzieć. i Przypadek był taki, że najgorszy zawsze była godzina piąta rano przy której wszyscy się zlatywali. Na ten, na, na... Znaczy, żeby nie była, miałam drugie miejsce w galaktyce. No, Czyli brak majówki się opłacił. I tak. po prostu to było coś takiego, że któregoś przysnęło mi się w tej czwartym Przysnęło mi się. Obudziłem się o szóstej i patrzę. Złomowisko całkowite, kompletnie. I to, co zrobiłem, to napisałem message'a do tego kolesia, że mu dziękuję i wywaliłem. Okay. I, to był, I to był mój sport znaczy, od, od nie, ale... sportu do uzależnień To może przejdźmy do ostatniego w takim razie zagadnienia, już po, pominę to y, środkowe, czyli jakie gry sieciowe w Polsce dominują, bo. Już wiemy, właściwie już wiemy, z naszej rozmowy to jakby wynika, że World of Warcraft, Counter Strike, y, nie wiem, I LOL, wiecie, i LOL League of Legends, tak. A gdyby to była Maria Mogan, że tak, nie może, na że więc y, tak szybciutko przejdę do, do ostatniego zagadnienia dzisiejszego. Czyli, czy wydaje wam się, że na przykład w przypadku gier komputer, gier planszowych, tak? E, jakby ta możliwość interakcji, o której mówimy dzisiaj z racji na temat grania kolektywnego, jest pełniejsza, jakaś taka bardziej intensywna niż w przypadku gier komputerowych, w których mimo, mimo wszystko jesteśmy oddzieleni od siebie poprzez medium. Ja w tej to znaczy właśnie tak nie... uważam, ponieważ grałem dość długo, jakieś dwa lata z grupą mm -hmm. znajomych, Taką naszą własną, mocno zmodyfikowaną wersję Dungeons and Dragons. Mm -hmm. e, zmienialiśmy sobie mistrza gry wśród nas, i w ogóle cała fabuła, to można by książkę napisać, podejrzewam, że więcej niż trylogię. E, I się postarać, do, tej pory, wanie do tej pory nie znalazłem gry RPG która zapewniłaby mi więcej rozrywki niż to mhm. niż ta dwuletnia gra. Gra komputerowa, tak? Tak, no, tak są całkowicie no. inne emocje wtedy. Mhm. Prawda? Jeśli mamy żywego gracza przed sobą, widzimy go, jego reakcje na nasze poczynania, to wtedy też inaczej, inaczej my reagujemy. Mieliśmy to jest bardziej rozwiniętą do... fabułę, bardziej mhm. rozwiniętą mechanikę niż, niż jakiekolwiek gry, ja, ja jeszcze tutaj przerwę, bo nie, może za późno przyszedłem nie było tego tematu, ale ciekawym gromu, znaczy rodzajem gier multiperialnym są bijatyki. Hmm. I tego, okay. bo to jest taki rodzaj gry, w którym naprawdę y, interakcja pomiędzy graczami jest bardzo różni się od y, innych rodzajów gier. Dlatego że no, granie bijatyki przez sieć jest, jest moim zdaniem trochę słabe. I to, tak co tak, żeście zrobili na. biatyki w realu są świetne. No z kolei. Są, są ale nie, pat, pat, znaczy, pat, nie, nie chodzi się mi być. o. Znaczy, mówisz o. o tak, bijatyki, tak, ale w, w realu, czyli w graniu tak, przez tak. sobie, czy w realu. Tak, nie, bo chodzi o. nie, nie, takie graniki to faktycznie. Tam, tam, na jednym ekranie. Na, na jednym ekranie chodzi o to, że tutaj. No. Siedzimy w dwójkę i się naparzamy i co jakiś czas na przykład się popychamy, żeby nie ktoś mnie nacisnął przycisku, bo na przykład przegrałem 30 to razy pod rząd moim kolegą Mortal Kombat i on w pewnym momencie mówi tak, no dobra, ja będę grał jedną ręką i wygrywa mi się cieszę. Ha, ha, ha. Tak. No to, to są tego typu interakcje. I one są bardzo zdrowe moim zdaniem i y, tylko, że coraz ich mniej dlatego, że technologia jakby często wy, wy, wy, tam wyburza te możliwości starego, oldschoolowe ale ja pamiętam jak w y, podstawówce przy Cymilia Migiel, do Komodorki to było coś takiego, że żeśmy po zajęciach schodzili się do jednej osoby i pamiętam, mm -hmm. bo to zawsze było tak, że było z ośmiu chłopaków smród skarpetek niesamowitych <grym> w, tym <grym> malutkim, w tym bloku. Iśmy grali w Street Fighter'a zazwyczaj albo jakiś Body Blows na przykład na Amity. Oh. Oh. To... to po prostu to było, to, to było coś niesamowitego, taki turniej zrobić mm -hmm. sobie malutki. Mimo, że tam ci co odpadli to musieli oglądać do samego końca, to, mm -hmm. to i tak zabawa była. Była niesamowita i kurczę i teraz tego się nie spotykam. przynajmniej no, ja się nie spotykam się No też jest działają, face to face. Tak, no bo działają dwie grupy, które się zajmują organizacją takich e, właśnie turniejów, głównie w bijatyki u nas też na gra Akademii były akurat dwa turnieje w dwie bijatyki i rzeczywiście to jest taki gatunek, który potrafi rozbudzić emocje i Tak, tylko przykład... jeden mały problem. Problem mm -hmm, jest z tym, że one się tak już rozwinęły, że są z tacy tak. ludzie, którymi nie da się grać, bo po prostu tak. od razu cię zniszczą i to jest podstawowy tak, tak. problem, bo kiedyś by wszyscy byli na tym samym słabym tak, tak. poziomie mhm. i wtedy zabawa była, czy tam Wormsy na przykład też jak się to ale to widać. też jakby wracamy to też to do, do tego widać. pojęcia e-sportu, tak. tak? Tak. wiadomo, że w każdej grze może być rzeczywiście jakiś taki wymiatacz totalny tak. i, i nie wiem, taki gracz przeciętny na, na, pamiętam, że mnie ale na samym dwie ma chyba pierwszym, drugim, mm -hmm. którym byliśmy. To rzeczywiście przyszła osoba, która było widać, że jest determinowana, przyszła tylko po to, żeby wygrać. Nie interesowały żadne inne gry, w ogóle cała tak. impreza, nie to jest nieważne. Z kamienną twarzą przez wszystkie te poziomy, które no, trzeba było tak przez eliminację i później, i zwyciężyła Brało i z tą samą kamienną nie. twarzą odebrała nagrodę i wyszła. No, A i... co by się stało, gdyby dostała tak, drugie miejsce? Nie, to nie było możliwe dlatego, że większość no, to... osób była właśnie na zasadzie po prostu zabawy, tak? Że... tak. o ja nigdy nie, ja nigdy nie tak. grałam w tę grę, to teraz sobie spróbuję. A tak. nagra i... na w pijatekach to jest faktycznie nagminne, to znaczy ja pamiętam, że kiedyś próbowałem właśnie grać bodajże chyba w, w to bez Street Fighter'a, nawet do tego stopnia, że ludzie po prostu, ci którzy już grają w te gry od wielu lat, prawdopodobnie od pierwszego i już na pewno na, na, na arcade sticku po prostu podszywałem się pod zakładają zakładają kolejny kontakt z zerowym poziomem i na przykład... Żeby z kimś coś, grać. Tak, i robią na przykład coś takiego, że, że jak nie wiem, nawet jeśli umiesz jakby tak pograć, dają ci szansę przez pierwszą rundę. Oni cię rozpracowywują i nawet potrafią dostać w tylek. natomiast potem ty, ty do, doznajesz gigantycznego szoku, bo w drugiej rundzie ta postać nagle zyskuje po prostu wszystkie umiejętności jakie się tylko da. I po prostu ten gracz w tym momencie zaczyna wykorzystywać wszystkie tyki, jak się nauczył in przez tak. na dwa Akademii I wtedy ten, nie jesteś w stanie go nawet dotknąć. ten zaszczytny tytuł yy, najlepszego wśród amatorów. Jak Faj. te osoby, które już grały, które ogarniały y, ten system żonglowania postaciami, powiedziały, że takim dobrze ci idzie jak na amatora, no to już poczułem to się... Tak. Ale to nie jest kwestia tylko bijatyk, bo na przykład nie wyobrażam sobie, no, nie wiem rozgrywki szachowej z Kasparowem. No, ktoś, kto po prostu wie mniej więcej, jak się te figurki ruszają. Znaczy, znaczy ja Bóg. myślę, że to jest kwestia taka, z kim grasz tak naprawdę, czy to jest człowiek miły, czy nie. No, bo jeżeli grasz w szachy z kimś, jak robisz pierwszy ruch i on ci mówi przegrałeś, to... to jest... <grym> to jest <grym> z, z, ja spotkałem się z, <grym <grym z takim <grym> przypadkiem, ale jest to inny przypadek, niż po prostu grać z tobą i jakby to powiedzieć jakoś tak... Nie, tak, nie no, jeżeli, jeszcze wracając do interakcji, wydaje mi się, że w grach planszowych jakby nie wiem, czy powinno się porównywać te, te dwie rzeczy, dlatego, tak? ja że... Z e... ja tego właśnie zapytałem, no, żebyśmy się zastanowili. Tak, ja rozmyślałam <laughs> się, ale w grach planszowych no mimo wszystko jakby reakty jest to wiadomo, że wtedy ludzie są... Bliżej, tak? I to jest ważne jak się reaguje i ta sama gra nie daje już tyle frajdy, kiedy na przykład gra się z innymi osobami. Tak? Kiedy grasz ze swoją grupą znajomych, to wtedy wiesz czego się spodziewać yy, i właściwie liczysz się na dobrą zabawę, kiedy właściwie wystarczy, że jedna osoba wymieni się na kogoś innego i okazuje się, że w ogóle cały fan zniknął. Wydaje mi się, że w przypadku gier komputerowych nie masz takiego problemu. Może właśnie z tego względu, że się nie widzi tej osoby za monitorem. tak Jest po prostu awatar i no, można jakoś ze względu na styl gry. E, jakiś, jakiś dyskomfort odczuć, kiedy twój stały partner kiedy ktoś go zastąpi. Tak? Natomiast w grach planszowych no jeżeli jest zgrana ekipa i e, powstają jakieś inside-joke'i i, tak? I no, wiem, później się okazuje, że no to, tak, to, to już nie to jest to same, samo. To samo powstaje, na jak ludzie grają w MMO no może nie ze Skype'a, ale raczej z TeamSpeak'a. Z TeamSpeak, tak. tak. I, tak. Jest bardzo podobno, owszem, nie widzą się, natomiast po, po prostu uznają się po głosie, po imieniu, no na swojej historii. Wymienia się numerami, które się, się samysluje. Czasami jeszcze tak. tak, tak ta no może, tam. może właśnie ja nie gram w MMO i jakby to... Ale jest obce. Kilka razy grałem w grę planszową, tak z ludźmi, którzy są jakby to tutaj totalnie z grami niezwiązane i było kilka takich przypadków, że ludzie potrafili się obrazić na siebie kompletnie, na przykład kto jest jakim bankierem, w coś. także w ogóle trupia atmosfera potem wszyscy się rozchodzą i tak dalej to jest fajna to interakcja graliśmy no się, to fajnie, zgrali, się, to się to wygrywać, z klasą, natomiast jeśli się spotka takim ludzi, którzy nie myją przegrywać albo nie, nie myją wygrywać, to wtedy tak gra ale powiem Ci, że A potem po pięciu po po latach jak się wraca do takiego momentu jak na przykład jak mi znajomi cały czas wytykają, że kiedyś podczas obiadu jakiegoś wspólnego się tak Zacząłem denerwować, że zacząłem o górka onego Delson <śmiech> śniadać. To, to ja się cieszę z tego, że już. Ty... Ale to znaczy, bo tam było tak, żeśmy się pokłócili, oni byli jaką sprawę. Czyli, proszę, powiem, że to nie ma nic wspólnego z tematem, czy w zapisie nutowym można każdy rodzaj dźwięku zapisać. I właśnie, no to jest odpowiedź, że nie. A ja mówiłem, ja mówiłem że. Znaczy nie, nie wiem co mówiłem. Nie Ale wiem, tak. że ogórka zacząłem tym widelcem miażdżyć. Ale jeszcze większy problem z... Jest komunikacją między graczami jest właśnie w sesjach RPG, dlatego, że tam nie chodzi już tylko o to, e, czy się wygrywa, czy przegrywa, ale e, o pewne zasady, bo o ile gra się faktycznie tylko według podręcznika i wszystkie zasady są jasno spisane, no to teoretycznie nie ma się za bardzo o co kłócić, ale w momencie, w którym gra się na jakichś bardziej elastycznych zasadach i mistrz gry dostaje w tym momencie trochę większą władzę, no to już są zgrzyty. Czy tutaj była racja, czy ta postać miała zrobić to, czy może tamto, czy na pewno ta postać nie jest w stanie osiągnąć tego i tamtego. Znaczy, no jest to skomplikowane. Znaczy... Ale da się dogadać. Jeżeli znaczy... jest odpowiednio zgrana grupa, to pomimo wszelkich takich zgodów da się... To dupę chodzi, żeby mieć razem jakieś fajne przeżycie. No. Ale moim zdaniem tutaj, coś, żeś mówił o tym Minecraftcie i o tym, jak to powiedzieć, o Thiefcraftcie, to jest <laughs> znacznie bardziej rozwinięte niż coś, co jest zorganizowane na zasadzie zasad. Bo czym niższego poziomu zasady, tym wtedy... Yy... Jak mówisz, człowiek z każdego warstw bardziej zainteresowaną tematem, czy nie może wejść do tego. I, bo to są bliż, bliższe po prostu tego, co się w rzeczywistości dzieje, czy na przykład to więzienie. No? Mhm. Bo wyobraź sobie, że kogoś uwięzisz podczas sesji takiego paper and pen na całą sesję, no to przecież wyjdzie ci z takim bananem do dołu z tam księżycem odwrotnym i nie przyjdzie na następną sesję. No? Marek coś chciał o cywilizacji powiedzieć. Nie, o, o różnicy między grą mm -hmm. y, przez internet właśnie, a planszową, bo y, grają w cywilizację planszową. Mm -hmm. To jest zupełnie inne od, od tej Siedemeyera i tak dalej. Kto, k, mimo wszystko jest jakoś sygnowane, ale inne zasady, nie ma mapy. I ta cywilizacja ma też swoją adaptację internetową, paradoksalnie. Przez mm -hmm. <laughs> przeglądarkę. I problem z tą cywilizacją yy, papierową był taki, że, że, że miała strasznie dużo właśnie jakichś takich y, punkcików, które trzeba było zbierać, rozkładać i tak dalej. To troszeczkę, troszeczkę trwało, troszeczkę zaangażowania zabierało. Natomiast świetnie się przy tym bawiliśmy ze znajomymi, yy, kiedy po prostu na przykład okazywało się, że nie znamy do końca zasad, to jest na przykład wojna. I ho, ho, wojna, zdróweczko! Kiedy <śmiech> zawsze, kiedy wojna była. <śmiech> A, a, no to, a podczas, podczas gry takiej, kiedy, kiedy był to internet i zasady i wszystko było kontrolowane, no to, no to ta gra wyglądała właśnie tak bardzo, bardziej technicznie, bardziej tak mm -hmm. z celem wygranej. Czyli, czyli jakby w przypadku spotkania się ze znajomymi nie jest do końca celem... Ce... Celem jest zabawa, nie wygranie. Celem jest tak? zabawa, a nie wygranie. No, tak. Ale po prostu działać na Bo ten znajomy, o którym mówiłem od Battlefielda, to oni pewnie pewnym już się tak zaczęli nudzić, że oni sobie właśnie wymyślili taki motyw, że będą pili przez Skype i groić Battlefielda i będą pili kolejkę, będą pili, kolejkę w pery, coś się stanie. Okay. I na przykład, znaczy najprostsza już myślę, że jak będzie headshot, to znaczy no, to, to zbyt często by się już popili. pili. Ale no, jakaś zasada, że ktoś. Ktoś ja, każdy to... nazywa jak się hey, glitch fizyki, to no. jest. Dobra, <laughs> za nie. To, okay. to, to kanał z... Drinking Games. For Gamers, yeah. gdzie mamy mnóstwo gier pijackich do poszczególnych gier myślę, że tym akcentem zakończmy, bo zaraz nam rating audycji skoczy w wysokie rejony ale to jest zostawmy na kuluary tylko znaczy tu nie będzie jakby to powiedzieć zbyt dużego hardkoru nie czekajcie tą taką grupę, co jest San Francisco Venus Patrol i oni organizują takie indie właśnie tak jak mniej więcej tutaj mają taką grupę tylko że oni jest tam trochę więcej więc mogą na przykład na takie imprezy przynieść jakieś własne swoje gry i tak dalej przedstawić i oni by właśnie to taką czystą Koleś, który, znaczy ten człowiek, który to zrobił, to, to jest ten od tak, Katamari. Mhm. Katamary katarze. Do I on zrobił coś takiego, takiego, że jest taki, taka gierka, że jest kontroler z 16 przyciskami. I polega na tym, że jest scenka taka rodzajowa na ekranie, której jesteś dzieckiem, i każdy przycisk ma inną akcję. Tylko, że. W pierwszych tego, że Ezio się rodził i wtedy odpowiednie przyciski za ręce, za krzyki, za głowę. Tak. Ono, może mniej więcej, tylko że tam jest coś takiego, że pierwszy level masz tylko jeden, jedną funkcję, czyli na przykład krzyk halo. A w, w drugiej masz na przykład do I, I teraz problem polega na tym, że przy wejściu do każdej nowej planszy te przyciski są losowo losowane. <grym> no, Podchodzisz do tablicy i musisz powiedzieć, jest tak, 2 plus 2 i naciskasz przycisk, a tu i teraz kto pierwszy wciśnie właściwą tą kombinację, to wygrywa. I, I właśnie ten Takeshi powiedział, że ta gra była zaprogramowana z punktu widzenia ludzi, którzy na imprezach piją. Okay. Ale multiplayer rewelacyjny. Rozwiązanie całkiem ciekawe. Dobra, no to kończąc, już tutaj został możliwość zorganizowania innego wydarzenia, więc informujemy już teraz tak oficjalnie, ponieważ mamy jakby wszelkie przygotowania zapięte na ostatni guzik, czyli za tydzień w sobotę wraca niszówka, Hurra! E, więc słucha tak, więc jeżeli słucha nas ktoś z Łodzi, niech się pojawi na Niszówce w Niebostanie w przyszłą sobotę, jeszcze informacja będzie na naszym Facebooku, e, więc jeszcze informacje jakie się tam pojawią, natomiast jeżeli ktoś miałby ochotę wziąć udział w, w organizowanym przez nas Indie Expressie, czyli w takim bardzo krótkiej prezentacji jakiejś fajnej, ciekawej gry która jest już stara i trochę zapomniana, przykurzona albo wyszła niedawno, ale nie było o niej głośno, albo ma jakąś ulubioną grę niszową, jakąś niezależną, o której świat powinien się dowiedzieć, niech się z nami skontaktuje mailowo, albo tutaj zaraz po audycji jeżeli miałby ochotę tak, nie wiem, w trzech, pięciu maksymalnie 10 minut na takiej grze opowiedzieć to zapraszamy w takim razie za tydzień w sobotę a za dzisiaj dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia na następnym gry Akademiku, temat jeszcze sobie wymyślimy i będzie też informacja na naszej stronie więc za dzisiaj dzięki i do zobaczenia